Witamy, drodzy słuchacze, w 112 dwunastym odcinku podcastu bezimienny. No i standardowo, ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kempacz. Ze mną w studiu będzie również. Rafał Domyski. Cześć, dzięki. I będzie z nami Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski, który wpadnie do nas później, bo na razie stoi w korkach, ale, ale mówił, że będzie, ogarnął sobie Ubera i już jest w drodze. Słuchajcie, jak widzicie, nagrywamy do, po dosyć dłuższej przerwie. Ta przerwa była spowodowana tylko i wyłącznie tym, że... Wojtek miał bardzo duże problemy, żeby się z nami spotkać i jak widzicie dzisiaj też go nie będzie. No w związku z tym no podcast musi funkcjonować, dlatego wymyśliliśmy sobie Michała. Michał do nas wpadnie i powie Wam o nowej fajnej grze. No właśnie, słuchajcie, nowej fajnej grze. W temacie głównym dzisiaj będzie Detroit, Become Human. To I zobaczymy co twórcy Quantic Dream, czyli twórcy Heavy Raina. I, I Beyonda stworzyli podobno dobry tytuł, ale, ale no, o, o tym dowiedzieć się od Michała. Michał właśnie mi napisał, że przeszedł i chętnie, chętnie dzisiaj o tym powie. Myślę, że za jakieś 20 minut powinien się pojawić, do pół godziny. I słuchajcie, no, koniec czerwca, w tym tak środek czerwca. Wyszło jak wyszło, no ale jedziemy, jedziemy pełną parą. Słuchajcie, 19 czerwiec, 19 czerwiec, godziny wieczorne. Oglądałeś na fałalę mecz? Oglądałem. Mamy... Trochę spóźniłem, bo tutaj wariatkowo było, żeby wyjechać z Warszawy o tej godzinie, całe wiesz, miasto pchało się do domu, ale... ale obejrzałem. I co mamy jakieś szanse? na Nawiście z grupy? Słuchaj, no, szanse są zawsze, wiesz, no, na mistrzostwo na pewno nie mamy, ale wiesz. Jak to ostatnie mistrzostwa pokazały, to, to tam gdzieś chyba w półfinale była drużyna, która ani razu nie wygrała, dobrze pamiętam? Mogło tak być, no. A punktów nie nazbierała, no właśnie, wiesz. No, dobra, więc słuchajcie, zaczynamy, 112 odcinek, standardowo Hyde Park, rozgrzewamy się, Rafale, to co tam u Ciebie? Yy, powiedzmy, że mamy zamknięty rozdział yy, Tomb Raiderów, przynajmniej dopóki nie wyjdzie trzecia część konsolowa, która jest już zapowiedziana, tak yy, dziwnym trafem udało mi się wskoczyć w tą serię przed zapowiedzią yy, i w międzyczasie się ona pojawiła yy, jakoś tak dokładniej, yy, to sobie może o tym powiemy trochę później bardziej, bardziej szczegółowo no i poza tym było było kinowo, było tam parę filmów nie będę o wszystkich na pewno mówił a, ale na pewno o jednym chciałem wam powiedzieć e, było solo oglądasz solo? solo, solo, solo ha a, solo. ten solo e, w a, ogóle ten. solo to, to jest, to jest y, powiem ci, że solo jest dosyć śmieszna y, anegdotka związana ze mną, bo moja, moja dziewczyna jest wielkim fanem Star Warsów i ja jej mówię że, że już ty, ty tydzień jest w kinach Han Solo, czy ona nie chce iść. Ona w ogóle nie wie, co to jest za film. Ja jej mówię, że, że to są nowe Gwiezdne Wojny. No i właśnie tu, tu jest ten problem, że Star Warsy, ten film szczególnie, miał bardzo słabą reklamę i powiem Ci, że sporo osób nie wie o istnieniu w ogóle takiego filmu. No i to się gdzieś tam odbiło na wynikach na pewno też, zgadzam się. Ale nie, nie, nie oglądałem. No i dobrze, no ja nie będę tutaj, nie wiem, bronił albo, albo z drugiej strony oczerniał tego filmu. Nie podobał mi się tak jakoś bardzo, jeżeli chodzi o porównanie, powiedzmy, z, z pierwszym filmem, czyli Łotrem, czyli Łotrem pierwszym, który pomimo tam jakichś zarzutów to to jednak oceniam bardzo fajnie, ostatnio go oglądałem drugi raz nawet i, i, i również bardzo mi się podobał Eee, tutaj wątpię by mi się zmieniły te odczucia jakoś bardziej pozytywnie eee, może to wynika trochę z tego, że, że ja się przywiązuję do postaci i, i jeżeli dla mnie no, jakąś postacią wiesz, jest tam grany, wykreowany powiedzmy przez tam Harrisona, Forda solo to potem eee, ciężko, ciężko jest mi stwierdzić, że ktoś inny zagra tą postać lepiej, miałem ten sam problem z, eee, z Bondami powiedzmy, że się wychowałem na... na... Pierwsze blosnanie, tak, i miałem problem z tym Craigiem Dawidem, aczkolwiek cała kreacja powiedzmy była inna całego, całej serii tak tych, tych wykonanych przez niego, natomiast tutaj to cały czas starają się być Gwiezdne Wojny, tylko no gdzieś tam z tym innym aktorem i, i w ogóle jakąś taką y, plejadą znanych twarzy, więc jak tam wiesz mi nagle wpada y, ta, ta laska z Gry o Tron, jako wiesz tam główna panienka przewijająca się przez wszystkie sceny y, a obok niej jeszcze tam Woody Harrelson to, to kompletnie wiesz nie czuję tego klimatu Gwiezdnych i jakoś mi się to kupy nie trzyma. No i, i, i dlatego, dlatego całkiem rozumiem twoją dziewczynę, która, wiesz, nie wie o co chodzi, że to są nowe gwiazdy Wojny. Dla mnie chyba tutaj ten film tak, wiesz, bardziej się skupiał ogólnie na y, Soku milenium i, i, i skąd go mamy, nie? Taki powinien być podtytuł. Żeby tam jakąś, wiesz, historię zaraz całą tłumaczyć, ambitną, to, to, to niespecjalnie i w zasadzie od początku do końca było wiadomo, co się wydarzy z jakimiś tam może małymi wiesz, e, hakami ale też wiele osób bardzo dobrze ten film ocenia i, i myślę, że szczególnie młodsze pokolenie, które nie jest tak przywiązane do, do oryginałów nie? To, to jak najbardziej może wyżej ten film piastować na przykład niż, niż Mroczne Widmo i, i, i ten wiesz, trylogię numer jeden, znaczy numer jeden chronologicznie nie jeden, tylko, tylko cyfrowo, tak? jeżeli chodzi o kolejność mhm. e... A, a tamta, pomimo że była strasznie hejtowana i wiesz, mnóstwo było w niej takich dziwnych, yy, głupich rzeczy, wiesz, które się pojawiały, to, yy, to jednak się pojawiła za czasów mojej młodości i powiedzmy, że yy, cementowała jakieś to, yy, jakąś tą fascynację tymi gwiezdnymi wojnami, które też wtedy, wiesz, były odświeżone z tej pierwszej yy, części, więc. Yy, bardziej chyba nawet sympatyzuje z, z tamtą trylogią, nie? Niż, niż tym, co się teraz dzieje. Aczkolwiek to się może spotkać, wiesz, z różnymi opiniami. Ale wiesz, no, każde Gwiezdne Wojny są, yy, są wiesz, dla kogoś, dla jakiejś części fanów. Yy, tutaj yy, ciekawe, ciekawe jest to, że do uzupełnienia fabuły i pewne odniesienia, które się tam pojawiają, też yy, yy, odnoszą się do jakichś historii opowiedzianych na przykład w, w kreskówkach tam Wojny Klonów, yy, taka tam kilkunast to odcinkowa seria, z którą też się jeszcze nie zapoznałem, która jest na Netflixie i, i mam zamiar to nadrobić, bo, bo gdzieś tam jestem ciekawy z czego wynikło jakiś na końcu rozwój wydarzeń, który, który tam był. Ale, ale dosyć o solo bo ten film naprawdę nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak drugi na którym byłem i yy, znaczy ten, ten kluczowy o którym chcę wam powiedzieć, jego w kinach już raczej nie złapiecie, podejrzewam, że niebawem będzie dostępny na, na którymś z serwisów VOD. E, szkoda, że nie poszedłem na niego wcześniej, bo dosyć długo był grany a, a to był tak naprawdę jeden z ostatnich szansów. no ale niestety tam kolejność Avengersi i to co wszystko tam czas nie pozwolił, e, mowa o filmie Player One, a w oryginale Ready Player One, to jest jakby tytuł yy, amerykański. No mówiąc krótko, jest to całkowicie film dla graczy i Czego by się nie czepiać w tym filmie? Jakichkolwiek głupot i, i, i rzeczy, które są naciągane, które są bez sensu, wyssane z palca i tak dalej, że mamy przyszłość rzędu lata, nie wiem, 2030 czy 40 rok, oni dalej jeżdżą peżotami wiesz, ze zmienioną maskownicą z dzisiejszych lat. Okej, okay, no bo to, to, to, to się sprowadza do budżetu, który no, na efektach specjalnych można mm, w jakichś tam kosztach wytworzyć w miarę sensownie, ale już... Czarować od zera, kupować te samochody na, na wiesz, przeróbki, żeby ten świat jakoś odzerować przyszłościowy. No, wiadomo, że widać jakieś te dziury w budżecie, tak, jeżeli chodzi o sceny, które tam są um, utworzone, tak? Czyli, czyli krótko mówiąc, nie ma kasy na to, żeby dobrze pokazać, yy, nie wiem, zbudować jakieś makiety, zbudować ten świat, tak? Natomiast, no, komputer wygeneruje wszystko i to już tam wychodzi całkiem fajnie. Yy, od cholery w tym filmie jest smaczków dla, dla kogoś, kto jest graczem od dajmy na to 10, 20 lat czy, czy nawet więcej. Część z nich nawet zdecydowanie jest skierowanych do, do takich graczy, którzy się gdzieś tam wychowywali na Amidze, którzy oglądali na przykład jakieś japońskie godzille bądź kreskówki anime z tamtych, z tamtych lat jeszcze 80 czy, czy 90 no to pożywki mają mnóstwo I, i wiecie, że jeżeli nawet tam mnóstwo rzeczy jest naciąganych, fabule i tak dalej, to naprawdę, jeżeli tej pożywki jest odpowiednio dużo, to wychodzisz nasycony z tego kina, nie? Nie chcę, nie chcę wam zdradzać i, i mówić yy, co się tam może wydarzyć i, i jakie tam powiedzmy postacie yy, można spotkać, ale, ale jest tego naprawdę dużo i wydaje mi się, że każdy będzie miał momenty, w które, które, które spowodują, że mu się tam gęba uśmieje, nie? E, dzięki temu, że to zobaczył. Troszeczkę to jest takie wrażenie jak w tej kreskówce puszczanej przez, e, przez Disneya o tym e, gościu z gry, który tam wyszedł i grał, nie pamiętam jak on się nazywał ten jakiś e, taki, co tam niszczył jakiś budynek niby z jakiejś gry. Teraz druga część jest zapowiedziana, tej gry kojarzysz? Znaczy ten film, on, e, Nie, ten film. Że... Na podstawie właśnie gry jakiś taki, wiesz, tak jak R Rampage. Graczy, tylko... Nie? Nie, to jakiś był inny tytuł, jakiś taki wiesz. No, rano, wiesz, no to. He henio który tam niszczył swoje budynki, tam jakaś wiesz, fabułka była pociągnięta, tak samo tam były, wiesz, grzybki biegające Mario i tak dalej, no to tutaj jest tego więcej, więcej, więcej. Mhm. Ale cała fabuła jest taką powiedzmy. Yy troszeczkę przestrzega przed tym, w jakim kierunku to zmierza. Mamy tam jakąś złą korporację, która, wiesz, stara się wykorzystać monetyzację na każdym kroku, czyli widzimy jakiegoś takiego, wiesz, gracza pokroju elektronik Arts, czy coś w tym stylu, tak sobie tam zaraz każdy dopowiada, no w każdym razie wielka zła korporacja graczy. Oczywiście to, że tam się, wiesz, świat cyfrowy tak mocno wciąga w gry, że nawet na chodniku wszyscy grają i w ogóle mamy wrażenie, że wszyscy grają i nikt nic Innego nie robi niż grawu, ale wiesz, mleko się samo do sklepów dowozi i tak dalej. Ale to, to, to jest tam wszystko na potrzeby skomponowania powiedzmy tego świata. Mm -hmm. eee, a cały kształt się opiera o takim dosyć mocno wirtualnej rzeczywistości, nie? czyli że wszystko się dzieje w, w jakimś cyfrowym świecie, w hubie, tam są różnego rodzaju światy, gry, oczywiście tu wyścigi, tu FPS-y i tak dalej. Eee, na, na podstawie no nie wiem, takie powiedzmy wybujałe PlayStation Home, jeżeli ktoś jeszcze pamięta co to był za twór, tylko właśnie no, z podpięciem się do haptycznego kombinezonu, założeniem gogli i tak dalej, i tak dalej. Nie? Oczywiście tam zbieranie waluty, punktów, wszystko jest super pięknie i fantastycznie. Mm -hmm no i to jest fajne, to jest fajne, nawet możecie sobie odpalić soundtrack chociaż ten soundtrack, który znalazłem na Spotify nie jest niestety idealny, jeden do jednego przeniesiony ale, ale zobaczycie mniej więcej o co chodzi że to jest po prostu film dla 30-latków, którzy się wychowali na grach jeżeli chodzi nawet o muzykę, którą jest zasilany i w momencie jak tam są jakieś powiedzmy dobre sceny i odpala się jeden z kawałków, które po prostu no, wszyscy znają, to, to wiecie sala, nawet tak 15 osób na niej było jako jeden z ostatnich seansów to i tak po prostu kipiała z zadowolenia nie? Eee, i, i to tyle, no biorąc pod uwagę tematykę i, i to, że to w ogóle nie był reklamowany film, bo ani jednego billboardu nie widziałem i gdybym nie chodził do kina, wiesz, regularnie to to bym eee, całkowicie pominął ten film, eee, to dlatego chcę wam o nim powiedzieć, żebyście go gdzieś tam mieli odnotowanego, znaleźli sobie w sposób mniej lub bardziej legalny Legalne, jak tam wolicie i, i po prostu go sobie obejrzeli, bo y, nawet jak to nie będzie nic z górnych lotów, to, to myślę, że jednak będą momenty, w których się pośmiejecie, będziecie zadowoleni. No. To e, więc powiem Ci, że... Tak, powiem Ci, że w Anglii ten film był troszeczkę lepiej reklamowany niż w Polsce w takim razie. No i okay. oczywiście Steven Spielberg, no nie? No, wiadomo, do, dosyć dobry no, reżyser. Słuchaj, oczywiście, to coś robi tam, jeżeli chodzi o wizualia i, i jakby całą wiesz to jak wygląda ten film pod kątem, jak się dużo dzieje na ekranie, czy z jakim powiedzmy rozmachem niektóre sceny są zorganizowane, mam na myśli nie rozmach, że, że, że, że wiesz, to była scena z tysiącem starzystów, jak Spielberga, wiesz, szeregowiec Ryan i, i wypad na Normandię, nie? Tam nie było ani jednego starzysta, albo powiedzmy trzech aktorów wiesz na scenie, ale po prostu CGI zrobiło swoje i, i miałeś na przykład, wiesz, tam tysiąc postaci na ekranie na, w jakimś tam momencie, nie? Więc dochodzi do takiego momentu i, i wyobraź sobie, że ty wśród tych tysiąca postaci dostrzegasz szczegóły i jesteś w stanie załóżmy 300 z nich zidentyfikować z gier, w które grałeś w swoim życiu. Albo czyli, widziałeś w czyli, czyli Rafale z drugiej strony, osoba, która nie gra to może być... Nie, dla niego... nie, nie, oczywiście, nie będzie to dla niej żadna pożywka. Ja oczywiście byłem y, tam z partnerką, ona kompletnie inaczej zapamiętała ten film z... Y... Jakby z tytułu gdzieś tam coś sobie zapisała, że to będzie fajny film z jakiejś zapowiedzi eee, i jechaliśmy do tego kina spóźnieni, bo coś tak nam wypadło, że, że lecimy spóźnieni, a że to jest tam powiedzmy eee, no pół godziny drogi przy, przy dobrym wietrze, to akurat był jakiś dzień wolny, wolna niedziela tak zwana, nie handlował u nas teraz, to, to ja się skupiłem na tym, żeby tam dojechać na czas, a ono jeszcze nie zastanawiało, jaki to jest film, szukać o nim, tylko tam załatwia bilety i tak dalej. I jak to wesz, jak weszliśmy, jak to się zaczęło, to po pięciu minutach już, wiesz, musiałem przywiązać pasami, żeby nie wyszła i, i tego typu rzeczy, a, a po dwóch godzinach obudziłem uśpioną, nie? Na amen. No i faktycznie tak było. Yy, ale ja byłem zadowolony naprawdę przez cały seans. Hmm. Tak więc, jeżeli słuchają nas nie gracze z jakichś dziwnych, nieracjonalnych przyczyn, bo, bo czyjś głos tutaj się wydaje jakoś wyjątkowo, nie wiem, kuszący, albo, albo przyjemny po prostu dla ucha, żeby sobie drzemkę uciąć, no to, to nie, to wy nie idźcie. Ale cała reszta myślę, że spokojnie powinna gdzieś to tam załatwić. Znaczy iśćcie, to nie ma gdzie iść, to wystarczy sobie obadać go w domu, no tak czy inaczej na telewizorze, czy na komputerze wcześniej, czy później będzie i wątpię, by tam ktoś biegał po, po MediaMarkcie czempiku i zaraz go na DVD kupował, chociaż... Yy... Chociaż fajne, bo on jest taki pozytywny. No Ja lubię filmy naładowane wiesz muzyką, szczególnie taką, którą e, powiedzmy, nie jest napisana od zera i, i, i jest tym samym fragmentem tego samego kompozytora przerobionym zupełnie na nową modłę. E, tylko, że po prostu wykorzystane są wiesz, klasyczne utwory. Dlatego wiesz, że strażników z Galaktyki, tak do tego mi się naturalnie, wiesz, chce to przyrównać. To mogę oglądać bez końca niezależnie na wiesz, fabułę, bo nawet nie muszę być wpatrzony w ekran, tylko po prostu przyjemnie jest mi jak film leci sobie gdzieś tam w tle i, i to jest na pewno jakiś tam, jakiś tam duży plus no i tyle i co jeszcze możemy powiedzieć no ja nie wiem co możesz powiedzieć Rafale czy nie, jeżeli chodzi o czynności y, życia wykonywane, które tutaj warto wspominać na podcaście, to to, to będzie wszystko. Mam również jeszcze coś takiego, jak y, mały przegląd telefonów od Shomi y, w postaci do tysiąca złotych co najlepszego wybrać, bo y, sam takiego wyboru musiałem dokonać. Y, ponad to jakiś tydzień później o to samo mnie poprosił doradztwo jeden kolega i jeszcze tydzień później poprosiła mnie o to jeszcze z drugiej strony koleżanka. Więc to jakiego wyboru, pomimo że trzy są podobne, z jakimiś tam różnicami modele w tej cenie dostępne, to... Do z tych trzech polecam zdecydowanie tylko jeden, a spotykam się, że wiele osób jednak się skupia na polecaniu innego modelu, więc może to sobie krótko jakoś tam umówimy różnicę, na co warto zwrócić uwagę, bo bo uważam, że to jest świetny budżet naprawdę, żeby tam za, za 800 czy 850 zł kupić świetny telefon właśnie teraz, jeżeli ktoś planuje coś takiego zrobić. I dlaczego właśnie ten? Mhm. No, może, może, no, tylko, możemy, tylko, możemy. tylko, tylko zakładam, że to zrobimy sobie później, bo to nie jest tam też pora na, na Hyde Park, więc, yy, z ciekawych rzeczy to, to zapowiadam, bo, tre... co my teraz mamy? Mamy końcówkę czerwca, chyba już drugą połowę czyli pewnie w lipcu będziemy mieli jeszcze nagrania, ale wiemy, że tam nie zawsze się odsłuchuje z wszystko z dobrą częstotliwością, więc już w lipcu będzie piąta już odsłona rozgrywka aparty w Warszawie, znowu będzie w klubie Disco VR, który rok temu wam mówiłem, że jest fajny, ale jeszcze trochę wymaga doinwestowania, to mamy już informację, że że te doinwestowanie się pojawiło w postaci klimatyzacji, nagłośnienia nowego i tam wielu, wielu innych rzeczy, tak więc y, sprawdzimy ponownie ten klub pod większym obciążeniem takiej imprezy no może nie do końca zamkniętej ale jednak y, organizowanej no i z uwagi, że część słuchaczy też y, z tamtego grona pochodzi, to, to serdecznie pozdrawiam zapraszam, bo, bo też będę na pewno i, i tym razem będę do końca, a nie z samochodem no, to tyle o. ode mnie okej, okay, dobra to tyle Rafała mm... No to idziemy do mnie. Co, o czym chcę powiedzieć? Dobra, zacznę od gier. Zacznę od gier. No miałem dużo czasu, żeby pograć, więc przede wszystkim pograłem w Darkest Dungeon. Nawicie, żeby było śmieszniej. No to ta, ten rogali, którym kompletujecie swoją drużynę, gdzieś tam w kaczmie coś tam i chodzicie po lochach i musicie walczyć z przeciwnikami na zasadzie jakiegoś RPG turowego raz przeciwnik, raz wy no i macie swoją swoich bohaterów i, i oni sobie tam levelują dajecie im nowe przedmioty, jakieś tam nowe ciosy dostają i tak dalej, no i słuchajcie, gra jest, gra jest dosyć ciekawa ja nie będę jej tak dłużej omawiał, bo tak dłużej w nią nie pograłem, żeby ją omawiać gra jest dosyć ciekawa, gra jest dosyć trudna gra bardzo ładnie wygląda, ma swój charakterystyczny klimat i co w nim mnie, w mnie, mnie bardzo, bardzo mi się podoba to to że, to to, że chodzimy po lochach i wasi kompani mają coś takiego, że mają pewnego rodzaju czynnik strachu. I to jest dosyć ciekawe, bardzo rzadko jest w ogóle w grach, ale, ale tam macie taką opcję, że jeżeli chodzicie tak dosyć dużo i często po tych lochach, to na przykład jeden bohater może po prostu spanikować i gorzej atakować i w ogóle wszystko mu to upada, więc musicie brać też to pod uwagę i w jakiś tam sposób podnosić mu morale na przykład w trakcie misji. Wybrać innego, a jego zostawić powiedzmy w burdelu, żeby mu trochę te morale podeszły do góry, albo albo jakiegoś tam innego Jaki zostawić to w kościele. Jaki jest temat gier, jeżeli chodzi o gatunek? No, no właśnie, no tak, właśnie to klimat jest taki, takie lochy, lochy. lochy. Trochę taki, e, trudno mi to do czegoś porównać, bo Ale po no prostu chodzimy chodzi po lochach. Czy, czy, czy... E, to jest w 2D. E, widziałeś Dragon tak. Scroll? Dragon Scrawn Rafale? Nie. Nie, to jest tam po prostu... taki tytułów sobie nie ogarniesz. Jakaś tam 2D -gierczka. dobra. Okay. No i jakaś taka 2, 2D gireczka, idziesz sobie po prostu w prawo, zatrzymuje się akcja i po prostu turówka, atakujecie się na przemian, tak? Mario raz w tak w klimacie ten, walki. Turówka. No, no, no, Mario, Mario, no, tylko, że tam nie skaczesz, idziesz w prawo, w lewo i, i, i stop i, i zaczyna się turowerbek w której tylko i wyłącznie masz możliwość ataku, ewentualnie jakiś potionek, jakieś takie rzeczy. No ogólnie tytuł bardzo przyjemny, ja tam, ja tam trochę w to pograłem, nie zginąłem, ale, ale, ale jest dosyć ciężko. Eee, ale jest sympatyczny. Tam macie to coś takiego, jeżeli... Yy, tam chyba nie możecie do końca zginąć, ale jeżeli giną wasze postacie na wysokim levelu, i macie nowe postacie, które też tam możecie co jakąś drugą, trzecią misję w pewien sposób brać ze sobą i je levelować, to jak giną wam te najmocniejsze postacie, to właśnie bardzo często sobie myślicie, a chuj, zagram od nowa. Ale ewentualnie możecie grać tymi trochę gorszymi postaciami, bo jak tam postać zginie, no to ginie na amen. Nie ma żadnego. Wczytujemy save albo coś takiego. Tam save zapisują się Cały czas. Cały Mo, może Można by było zrobić jakiś manewr e, cebulowy i wyłączyć sobie jakąś tam konsolę przy tym, jak ktoś tam zginął w trakcie walki. Czemu nie? E, I może by coś z tego wyszło, ale, ale no, gra jest nastawiona zupełnie na coś innego. Więc e, to. Więc to. O, to ma taki klimat trochę Rafale, jak Demon's Soul, Dark Souls, coś takiego taki klimat, Aha, ale jest w 2D i taka i taka kreskówkowa bardzo. Trochę takie Borderlands, tylko że w takich bardzo mrocznych klimatach. Muzyka jest świetna, to wszystko jest świetne. Pograłem trochę w samolocie jak byłem na wakacjach na Wicie. Na Wicie się bardzo dobrze grało, bardzo przyjemnie no chyba jak najbardziej polecam to kupić w jakiejś promocji za 30 chyba 1 zł, 30 coś zł w ogóle z 98 bo ta gra prawie 100 kosztuje więc, więc dosyć sporo to tyle jeśli chodzi o tą grę dalej nagrywaliśmy e, chyba miesiąc temu więc ja jeszcze grałem w Steepa ale w w, o Steepie chcę tylko powiedzieć że udało mi się zrobić platynę było dosyć ciężko aczkolwiek jak już jak masterowałem te trasy po, po, po 50 razy po 100 to tak już to przeszło no i wpadła w platyna e, z czego jestem trochę dumny e, no i trzeba, trzeba było ogarnąć jakieś, jakieś nowe gry no i, no i mam te nowe gry e, pierwszą rzeczą którą sobie odpaliłem w końcu w końcu odpaliłem to jest Uncharted 4. Wow. E, no wow, nie wow, wow, dokładnie wow. No, nie, wow? I powiem wam i po. Słam? Czy zrobiłeś wow? Jak odpaliłeś? Jeszcze raz, rafale, czy zrobiłem co? No Czy zrobiłeś wow. A wow. Wiesz co, ja. Nie, właśnie nie. Cała psa polega na tym, że jak yy, grałem w Uncharteda, jestem w połowie gry. Grałem w Uncharteda, to w ogóle nie zrobiłem wow. Ale powiem ci, czym dłużej w niego gram? to robię coraz większe wow. To, to po prostu robię wow. No. Tak, Więc... I faktycznie, jak nie, przesz nie przeszedłeś gry, a możesz powiedzieć, w którym jesteś e akcie? W kontekście no tam jest koło chyba... E wiesz co? Jestem, jestem koło dzies dziesiątego Mistrzka aktu. Jaka? Aha, czyli już większość. E jakiś uzyskań, te tam jest 13 krypty, klasztory, krypty, klasztory. Tak, tak, tak. i... No to, to już jest tam powiedzmy 70-80% gry z tego co pamiętam. To jest chyba 13 czy 14 aktów. A nie 22? A może i... A nie, sorry, faktycznie, przepraszam, bo zapomniałem, że tam jest jeszcze ta historia cała, bo z drugą grą mi się pomieszało. Yy, ale ogólnie już sam Afrykę i, i, i tak dalej miałeś ze sobą. Jeepem jeździłeś? Yy. Nie. A, no to jeszcze nie było, wow. No dobra, no to... to, to, no to, to, no to jeszcze jest, będzie No, no, buch, no yy, to, to tak, to jeżeli chodzi... Tak, jeżeli chodzi o samą grę, to na razie barwy tej gry no to właśnie są takie zimne i po prostu te lokacje są średnie okay. ogólnie. Okay, okay. Ale masz ale, ale, ale... jesteś zaopatrzony już w jakiejś tam, jakiejkolwiek klasy telewizor HDR? Nie. No, nie, nie, nie. To. Ten zakup czeka do PS5, bo dla mnie na razie nie ma to sensu po prostu, żebym na paru gier no, to kupował. No powiem Ci, że ta gra, ta gra buduje ten sens. No, powiem Ci. Ja, no ja wiem, specjalnie ale sobie to... to instalowałem, jeszcze raz porównywałem. Nie przeszedłem całej co prawda, Aha. więc na pewno bym miał więcej wiesz, na poszczególnych tam yy, scenach, wiesz yy, bo ja sobie odpaliłem tylko te, gdzie kojarzyłem, że jest fajny widok, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo tam się i tak jeszcze dużo musiało dościągać danych związanych właśnie z tym HDR-em yy, i na pewno w całej grze było więcej zaskoczeń, ale, ale różnica tam jest, no przede wszystkim tam, gdzie właśnie świeci słońce albo jest noc i światła tam dają, dają radę to tam jest tego dużo mhm. i i to się fajnie tam na pewno spisuje. No, no tak, tak, tak, tak. To na pewno jeszcze wrócę kiedyś do tego, bo leży przecież na półce. Tak, no tak, ale, ale... Ale sama wiesz, w sobie też robi wrażenie. To nie da się ukryć, że... Robi, to robi, robi. podejście miałem na starym telewizorze i to w zupełności też wyciągało z kapci. I ja tylko powiem właśnie, że te przerywniki filmowe e, najwięcej robią, bo to już tam mimika mimika Świetnie, ale, ale po prostu... Jak te postacie się poruszają z, z same z siebie, jakie, jakie to wszystko jest naturalne, e, no wrażenie, to że podczas samego jak się poruszasz postacią y, to też że to jest mega naturalne. W e, no w niektórych przypadkach tak, ale ale no na w sensie przykład ja on tak podchodzi do ściany, to on się tak automatycznie tam opiera ręką, na przykład o nią i tak dalej. Jest mnóstwo takich rzeczy. Pamiętam e, e, będziesz miał takie może, stronę, być może, że będziesz szedł przez tłum. Yy, mhm. na początku jakiejś misji po prostu na targu yy, i będziesz przez ten targ szed, który naprawdę będzie solidnie zaludniony. Yy, tam bodajże po, możesz wybrać drogę po prawej stronie i po lewej. Jak pójdziesz po lewej stronie to trofeum wbijasz, bo tam musisz spotkać lemura, któremu dasz jabłko. W sensie no, trzeba najpierw do jednej babki podejść, która da ci jabłko, a potem lemur będzie. E, mm -hmm. i tam jest, wiesz, od chuja ludzi, on idzie między nimi, się przeciska, ale to wszystko jest tak naturalne, że to, wiesz, faktycznie czujesz aż na tym padzie, nie? To, to można gadać o tej grze, pomimo, że jest, wiesz, dwa lata po premierze. Tak, więc y, suma summarum, na razie faktycznie a czarter zrobił na mnie duże wrażenie. E, mamy jeszcze ten dodatek z tymi, z tymi e, kobietami, więc tak sobie jest. to. No to to sobie omówimy razem, bo też muszę to jeszcze ograć. To czeka na mnie. No, no, no, no znaczy nie, nie, to, to, tego nie, nie, nie odpalałem, tylko bo to w ogóle jest samodzielny dodatek. Więc kolejne 45 giga trzeba ściągnąć. Więc muszę najpierw przejść na żeby go usunąć, i wtedy mogę to ściągnąć, bo nie mam miejsca. Nie ma takiej opcji, żeby mieć miejsca. Więc. Suma summarum gram sobie standardowo właśnie teraz Uncharteda, jestem w połowie gry poza tym oczywiście gram sobie w karciankę, którą lubię od czasu do czasu odpalić, czyli Hands of the God Hand of the Gods w sumie to, to jest bardzo fajny bardzo fajna pauza po prostu jak, jak mam tam mniej czasu albo, albo odskocznia jak, jak nie chcę mi się trochę męczyć z tym archartynem bo powiem szczerze, że gram na najwyższym poziomie bo chcę zrobić tą platynę no i jest trudno jest, jest, jest naprawdę trudno no i oczywiście zakupiłem sobie kolejne gry mam, mam ich bardzo dużo ale teraz E, padło na A Way Out e, A Out, o którym dzisiaj nie powiem za dużo ale e, gram sobie jestem gdzieś tam w 80% tej gry i, i po prostu jak na, na początku robiłem wow to czym, czym dłużej gram, tym nie robię już tego wow no ale, ale, ale, się, ale żeby prze, przefrunąć przez to jeszcze raz ze mną? Czy e... nie wiesz co? To może to może być dobry pomysł, ponieważ fajnie by w to było grać na całym ekranie też, nie? Z, wiesz Gdzieś co, cały ja ekran mam, u siebie, ja u siebie. To jest wiesz co mi chodzi? Akcja. Tak, żeby A nie. To Ale, ja myślę że, że będzie... tak, ale ja myślę, że widzieć, przez sieć będzie... Tak, ale ja myślę, że przez... Tak, więc i tak będzie split screen, i tak tam będzie. będzie split screen. i tak split screen, ale zmierzam tak. do tego, że no wtedy mógłbyś jakby zająć pozycję drugiej postaci. Ja wiesz, chciałem to zagrać w taki sposób, że mm, ty sobie tam to zagrasz ze, ze, ze swoją, a, a ja sobie zagram z kolegą powiedzmy. I, I jakoś to porównamy, ale z drugiej strony ciekawie by było, jakbyś drugi raz przeleciał, bo to nie jest długa gra, to jest tam. Nie, nie o 80 nie, nie. godzin z tego, co wiem. E, Nawet chyba nie. Nawet może nie, właśnie, jak sprawnie pójdzie, i, i żebyś wtedy zajął wiesz, drugą pozycję, zobaczył, czy to faktycznie z perspektywy gracza wiesz, jest, jest różnica jakiś w odbiorze, nie? Skoro i tak hmm. widzisz te, teoretycznie wiesz dwa ekrany, to czy, czy skupiając się bardziej na tym drugim, hmm. jakoś wiesz, będziesz widział więcej możliwości, inne ścieżki i tak dalej. zobaczymy, co wyjdzie. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy. Jeżeli, jeżeli do dwóch tygodni uda Ci się to ogarnąć Rafale, to, to nie ma problemu. No myślę, że myślę, po dwóch tygodniach... Okej. Okay. No gra kosztuje 125 zł chyba, tak, 124 dokładnie, więc, więc jest to połowa ceny. No i ja myślę, że za, na, taką, na taką długość rozgrywki jest to dosyć rozsądna sprawa, ale o grze powiemy więcej dłużej. Faktem jest, że to jest ciekawe doświadczenie. Tak czy siak. Poza tym jeszcze sobie trochę pogram na Viarze, tak ten sprzęt dalej u mnie jest gdzieś tam i dalej w niego sobie gram i pograłem sobie w taką grę, co się nazywa Static. Mówiłem o niej ostatnio. Tam mamy, że tak powiem, ręce nasze ręce znajdują się w pułapce i rozwiązujemy testy. No właśnie, już się tak masteruję. Został mi jeden pucharek do 100%. Oczywiście musi być tutaj 100%, więc, więc tyle. I chyba nic takiego jeszcze nie odpalałem. Coś tam jeszcze weszło, jakiś WID 99, ale nie będę mu o tym mówił i chyba to wszystko jeżeli chodzi o gry ale zamykając temat z grami powiem wam o serialach i powiem wam o jednym bardzo, bardzo, bardzo dobrym serialu który się zwie Peaky Blinders Rafale, miałeś z tym do czynienia? O proszę, nie, nie miałem z tym do czynienia, ja mam na celowniku inny jeszcze serial, ale, ale jeszcze w niego nie, nie wszedłem Mhm. Więc na razie nie będę o nim mówił. Wiem, że słyszałem, że jest bardzo dobry, a tego nie, nie znam. No i powiem wam, że jest e, świetny na razie. Jestem e, po pierwszym sezonie. E, w sumie pierwszy sezon to tylko 6 odcinków, więc e, to, że to tam e, dużo tego nie jest, ale powiem wam, że klimat tego serialu jest świetny. Mamy stare lata w Birmingham. To są lata 1890 1900 coś takiego. E, świetny w ogóle akcent ten brytyjski i to taki, taki ekstra brytyjski, właśnie takich starych lat e, zaciągany no świetnie to brzmi jeszcze jak tam Irlandczycy przyjeżdżają i jeszcze mówią swoim akcentem rewelacyjnie się to słucha no i oczywiście fabuła ta, ta fabuła robi swoje mafia w tamtych czasach w tamtym mieście, właśnie piki blinders i robią co chcą i, i dobrze to wygląda, sporo fajnych intryg, dosyć brutalny jest ten serial no i jest ciekawy myślę, że główny bohater robi całą robotę w tym serialu. Tak na dobrą sprawę. Zaczynamy. serial w ogóle już ma cztery sezony albo czwarty sezon zaraz wyjdzie, więc jest co oglądać i chyba mogę go jak najbardziej polecić. Ja się nie mogę doczekać kolejnego sezonu, ale no dużo jest tych seriali strasznie i nie wiadomo co jeszcze Zrobić. I słuchajcie, ja już będę zamykał swój Hyde Park. Michała jeszcze nie ma, mówi, że ma jakieś problemy ja techniczne. No, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, jak jesteśmy przy Hyde Parku, tak wiesz, bo tutaj zawsze wpada mi ta kinówka moja. I... No bo, bo, bo ja, no dobra, no. No, i chcę tylko powiedzieć, że zasadniczo niebawem mija rok od, od kiedy wsiąłem tą kartę Cinema City. E, dokładnie, A, no, no. dokładnie 4 lipca, czyli powiedzmy, że, że w dużym przybliżeniu za dwa tygodnie. E, za dwa tygodnie mógłbym zrobić niby pełne podsumowanie, ale mam dosyć precyzyjne plany jeszcze na co pójdę teraz przez te dwa tygodnie, więc e, mogę wam podsumować, że łącznie tych filmów, które obejrzałem na, z, jakby z wykorzystaniem tej karty, to było 45. 44-45, no myślę, że na takiej ilości się skończy, tak? W dużym zaokrągleniu jest to cztery filmy miesięczne. Dzięki temu że ta karta była. No zdarzało się, że. Prawie. Prawie, prawie jeden tygodniowo. No, prawie jeden tygodniowo, przy czym no zwracam uwagę, że, że u mnie nie było jakiejś takiej mocnej cebuli, że, że powiedzmy. Mm... Chodziłem na wszystko, na co miałem ochotę, bo powiedzmy były ważniejsze rzeczy do roboty. I też nie jestem, powiedzmy, totalnie samodzielny, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, bo gdzieś tam muszę ją dopasować sobie do kogoś. I, i, I dużo różnych innych rzeczy się tam zawsze w życiu dzieje, więc spokojnie jakby ta ilość jest mniejsza. Natomiast to wyszło bez żadnego stresu, bez żadnej spiny, praktycznie, żeby tam śmigać, chodzić, jeździć i na siłę cokolwiek wybierać, po prostu z ilości filmów, które gdzieś tam się pojawiały, e, jakichś tam ciekawszych i, i, i jakby opcji na spędzanie czasu, no to e, te 40, 40 parę filmów mi wyszło i to dało całkowity e, koszt. Oczywiście można by tam szukać jakichś tańszych, e, tańsze środy, czy, czy, czy coś w tym stylu i tak dalej, ale w dużym zakrągleniu że to jest 25 zł za bilet, e, to się przekłada na... Na, na stawkę około 100 zł miesięcznie wydałoby się na bilety, gdyby to były bilety pojedyncze. E, tutaj ta karta kosztowała tam no, około 50 zł. Tam ta cena się w międzyczasie chyba zmieniła, nawet czy, czy coś w tym stylu. No i to, to, to jest tak do Waszego przemyślenia pod kątem, czy. No ale to, to powiem Ci, że, że. No właśnie, właśnie, z jednej strony, no tak słychać, że. że jesteś do przodu o 50% to z jednej strony, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że chodziłeś na te filmy jak pojebany czy znaczy, jak pojebany to nie, powiem ci, że. Gdybym no, ale, miał... ale czasami nie, nie chciało ci się chodzić, Rafale. Nie, nie, nie miałeś takiego. O, kurwa, ale nie mogę się doczekać, nie? To było nas. No z... A, dobra, co, nie, wpływa, nie? Nie, nie, nie, powiem ci, że nie. Powiem ci, że nie było tak. To bardziej chodziło o kwestię tego, że mnóstwo innych rzeczy mnie blokowało. Bo w tygodniu zwyczajnie po, po pracy, żeby pojechać, wiesz, do kina, to mi to nie grało. Bardzo rzadko tak jeździliśmy, mhm. tylko w jakimś tam okresie, bo e, raz że gdzieś tam, żeby wrócić do domu, to trochę czasu trzeba poświęcić na sam dojazd, plus jeszcze trzeba zrobić jakieś tam inne rzeczy, obowiązki domowe. Wiesz, brak, powiedzmy, pracy w systemie zmianowym, takim, że możesz sobie, wiesz, zarwać wieczór, bo rano yy, dopiero na dwunastą wstajesz czy, czy coś w tym stylu, to już by wiele zmieniło, tak, w tej kwestii, że możesz sobie w tygodniu pozwolić, więc w gruncie rzeczy się to sprowadzało tylko i wyłącznie do, do weekendów, tak. W międzyczasie było dużo innych rzeczy, zmiana pracy, goście, bo wiadomo, że weekend to są często jakieś odwiedziny kogoś i tak dalej, Niedzielny Kac albo jakieś tam inne historie i w gruncie rzeczy były filmy, na które bardzo chciałem pójść Yy, chociażby ze stajni Marvela, a, a tak naprawdę no szliśmy na nie zamykając yy, zamykając tak naprawdę wiesz jakieś tam ostatnie seanse. nie? I, I pomimo tego, że wiesz mogliśmy spokojnie iść nawet na pokazy przedpremierowe, które dla tych posiadaczy kart yy, są, yy, są dostępne, więc yy, bo tam na przykład yy, już w zeszłym tygodniu było grane Ocean Side, yy, które dopiero będzie tam na premierze w chyba w przyszłym tygodniu, czy, czy w tym jakoś się pojawia. No, ale to tam nie, nie chodzi o to, ale mówię, przykład z ostatniego tygodnia, wiesz, że tam też jest jakaś różnica, więc yy, nie było czegoś takiego. Ja chciałem, wiesz, chodzić na filmy, powiedzmy, szybciej, częściej, tylko po prostu no zwyczajnie tam mój układ czasowy bardzo nie pozwalał, a mimo tego yy, bez większej spiny udawało się to, to zrobić. Dzięki temu, że to, wiesz, jakoś tam weszło w jakiś rytm, to praktycznie każdy film to było wejście już, wiesz, z gotowym biletem, wybranymi miejscami wcześ wcześniejszymi yy, po reklamy tak? Nie było tego siedzenia, wiesz, tutaj szukania, kupowania popcornów i tak dalej. Po prostu faktycznie wyszło to, to, to bardzo wiesz, sprawnie, jeżeli chodzi o te kwestie. Bo też, jeżeli możesz kupić ten bilet, ale wiesz, że jak coś ci się po drodze nie powiedzie i go nie skorzystasz, to nie tracisz tej kasy. To sobie następnego dnia kupisz kolejny na inny seans, albo nawet tego samego dnia na. na... Kolejny seans za wiesz za trzy godziny, bo one się nie mogą nakładać, i to jest jedyny warunek, że się nie mogą nakładać. Możesz 10 razy na ten sam film. pójść, byle to było, wiesz, po zakończeniu jednego idziesz na kolejny, tak? Jakby mm -hmm. jesteś wyłączony na, 3, na te 2,5 godziny, kiedy wiesz, film jest oficjalnie wyświetlany z użytkowania swojej karty. No, tak, to, tak to należy rozumieć. Kwestie ograniczenia, jakby jej. No, dobrze Rafale, ale ty mówisz, że ty z tego rezygnujesz już, tak? nie wiem czy rezygnuję bo, bo, bo ciągle się zastanawiam nie chciałeś przerwy jakieś tam? parę miesięcy, dwa, trzy, tak, cztery ale podejrzewam, że to by się wiązało z przerwą taką na zasadzie wiesz na wakacje, bo to jest tam kupiona w lipcu karta i, i mam teraz trochę inne plany na to co porobić w wakacje więc hmm. wiem, że raczej nie będę poświęcał tego czasu wiesz, weekendowego czy jakiegoś tam najeżdżenie do, do kina i nawet jeżeli pojadę, yy, to pojadę mniej niż ten abonament by kosztował, bo powiedzmy raz w miesiącu, yy, czy nawet jak dwa, to, to wyjdę na swoje. Na pewno nie z tą średnią cztery, nie, ale myślę, że z powrotem w okresie, jak się trochę zacznie pogoda bardziej psuć i tak dalej, to to jak najbardziej wrócę do tego rozwiązania, bo... Myślę, że, że ten rok spokojnie można uznać, że, że pozytywnie jakby i ocenił. Faktycznie jest dużo filmów fajnych, jak gdybym z tych 45 filmów miał yy, chcieć, zapomnieć jakąś ilość i, i odzyskać powiedzmy jakieś pieniądze za stracony czas, yy, to nie byłoby tego dużo. I nawet gdybym je odliczył, od całości, to, to wyszedłbym na swoje, bo jest na pewno dużo filmów, które pominąłem, które były warte obejrzenia, po prostu jakoś tam się nie zgrały, bo też są trochę dziwne czasami godziny dobierania seansów i niestety no, z niektórymi jest ciężko, no ale tak Przeglądałem sobie tą listę, miałem wszystkie zapisane przez rok, tak sobie postanowiłem, że będę zapisywał i, i naprawdę przez ostatni rok było mnóstwo, mnóstwo świetnych filmów. E, oczywiście zupełnie inną kwestią jest to, czy, czy ktoś lubi obejrzeć to w kinie, czy ma powiedzmy w domu warunki do tego, żeby również wygodnie obejrzeć film, bo e, co najmniej 10 filmów e, z tego ostatniego roku już jest na przykład na HBO, e, wciągając w to chociażby, wiesz, Transformer, Teraz oglądałem dwa dni temu sobie drugi raz Ghost in the Shell i tam parę jeszcze innych takich wiesz, gorących tytułów się pojawia, bo one się pojawiają dosyć szybko tam w tych, w tych serwisach. Mhm. Yy, i to też powiedzmy, no, że, że dla kogoś, kto wiesz przelicza faktycznie tą kasę i wpłaci też za to HBO i powiedzmy, że dla niego nie ma różnicy, czy obejrzy tu, czy tu i czy to będzie wiesz dwa miesiące wcześniej, czy trzy miesiące później, yy, aż tak bardzo, to, to będzie miał dostęp do tych filmów w, w dobrej mhm. jakości i, i też powiedzmy, że może je ocenić jako, że mi nie są potrzebne, ale ja to całościowo oceniam pozytywnie. Mhm. Jak kogoś, wiesz, bawi ta rozgrywka, to, to myślę, że się nie ma co zastanawiać, bo faktycznie to ułatwia po prostu, wiesz, posiadanie tego nielimitowanego dostępu, ułatwia korzystanie z kina, zwyczajnie, wiesz, sobie dobierasz dowolny, wiesz, seans, dowolną godzinę gdzieś tam sobie dojeżdżasz, rezerwujesz ten bilet, wypada ci to, to przekładasz sobie na następny dzień, jedziesz dalej, wiesz, nie bawisz się w rezerwację, w odbiór biletu, w, w kasowanie miejsca tam na 30 minut przed i te wszystkie rzeczy, wiesz, ile razy ja miałem kolejkę, która wiesz była tam na pół godziny stania do, do biletów, a sobie po prostu szedłem od razu wiesz, i klikałem jedyne co, to mi się nie chciało tej karty nosić, bo, bo mam taki wiesz, portfel na zasadzie tam dwie karty trochę gotówki do rejestracyjny, ale już zacząłem ją nosić też w tym, więc, więc już nie ma problemu, że tam się też przepytują. Mhm. To, to jeżeli jeszcze jesteśmy w temacie kina, Rafale, w tej twojej tam karcie, to ja w ogóle chciałbym powiedzieć Wam o takiej fajnej obsłudze. Ona na razie jest w Stanach. Coś tam do Anglii doszła, ale nie, nie wiem, czy dobrze to w Anglii działa, bo czytałem jakieś niepochlebne recenzje, że są problemy. Musiałbym w to się pobawić, a za bardzo nie chcę, bo jest opłata z góry. Ty miałeś opłatę z góry u siebie, czy co miesiąc Cię zabierają? Co miesiąc ściągają. Skąd no no to, no to akurat w tej usłudze chyba jest opłata z góry, nie jestem pewny i robisz kontrakt minimum chyba półroczny. Słuchajcie, co, co polega na tym, że Płacisz powiedzmy, tak jak nie wiem, tutaj w Anglii tam po, powiedzmy tam 10 funtów, to powiedzmy dwa wyjścia dwa do kina w Polsce. I co miesiąc płacicie te 10 funtów, czyli tam 50 zł. I wchodzicie do kina na dwa sense. I to jest też pod abonament brane. Eee, I to jest brane pod abonament i chyba jest opłata z góry jakoś tam brana. Eee, no to wiem, że te opłaty są troszeczkę. Seanse. O co chodzi? No, dobra, to, to, to, może, to może powiem inaczej. Serans w Anglii kosztuje, powiedzmy, na premierę, no tak około 10, 10, 11 funtów. To jest jeden film, 10, 11 funtów. Oczywiście jak nie cebulimy, nie idziemy w te tańsze dni, czy nie idziemy na jakieś stare filmy, po prostu na ogół normalne, normalnie to kosztuje 10-11 funtów za jeden seans. Dzięki, dzięki temu abonamentowi, o którym mówię, to się nazywa Cinemia. to kosztuje 8 funtów i mamy dwa seanse w miesiącu, na co chcemy. Więc ale to jest dowolne, też taki, na ta zasadzie ta... taka. Bo ja zrozumiałem, że dwa po kolei, ale to dowolne seanse. Dwa seanse w miesiącu. Jakie chcesz. W, za 8 funtów. Więc za troszeczkę mniejsze pieniądze niż w ogóle za jeden seans. Tylko, że to jest Nie, no to, to... w ramach... Spoko, spoko, spoko, spoko I, i troszeczkę może nawet lepiej niż ta karta, bo trochę na tej karcie jednak e, chyba jakbym miał, to też bym miał ciśnienie w ogóle, żeby chodzić, w ogóle miałbym ciśnienie, żeby chodzić i z tego korzystać, takie ciśnienie samo z siebie. A, nie, a na takiego, tej karcie... A... się wywołuje, ale wiesz, przede wszystkim wywołuje się to, że, że siedzisz, no bo yy, jeżeli chodzisz do kina raz na trzy miesiące, nie wiem, nie śledzisz. Ja na przykład y, wiem, jakie są premiery filmów, bo sobie śledzę film weba na zasadzie, że widzę wszystkie te premiery, tak, które tam są. Plus tam gdzieś y, uczestniczę w życiu, ale normalnie, yy, nie wiem, nie praktykując, nie odwiedzając galerii, w której jest kino, możecie w ogóle ominąć jakaś premiera, która nie będzie reklamowana na przystępie wiesz, autobusowych i wszędzie tam na tych billboardach, tak? Zwyczajnie, mm -hmm. a masz tą kartę, śledzisz sobie wszystko i o, na to chcę pójść, na to chcę, na to chcę pójść i czas na to znajdziesz, kurde, przy okazji, wiesz, przy tym, przy tamtym okazuje się, że to może być spoko, szczególnie, yy, co jest też fajne, jeżeli, wiesz, jest jakieś tam grono znajomych, które yy, też, wiesz, chętnie w ten sposób pospędza czas, nie? Bo, bo wiesz, pójść sobie do kina, a potem dopiero, wiesz, te dwie godzinki tam, czy, czy coś takiego, a potem dopiero, wiesz, na piwo, no to od razu jest zupełnie inna rozmowa, kiedy kiedy się chce jakiś ten film omówić, czy, czy coś w tym stylu. No, dokładnie tak, więc, więc słuchajcie, to jest też taka możliwość, ona jest w Stanach, no mówię, coś tam w Anglii jest, ale ludzie mówią, że średnio to działa, ja, ja nie zaryzykuję tego, aczkolwiek może kiedyś to sprawdzę i może kiedyś coś takiego wejdzie też bardziej w Europę, nie tylko do Anglii, dobra, więc słuchajcie, przejdźmy do wiadomości i słuchajcie, no, no były te trzy były, trochę tam ciekawostek podochodziło trochę fajnych gier pozapowiadali twórcy no i nie wiem no jest z tym różnie może eee... ma jeżeli, jeżeli chodzi o gry to chyba mnie jakoś tam nic tak mocno, mocno, mocno nie zainteresowało. Zobaczyłem jak wygląda na przykład w akcji Ten Division 2, ale, ale jakoś szału na mnie nie zrobił i, i może tam troszeczkę lepsze graficznie, ale, ale nie, nie wiem, no mech, tak, mech. E... Na mnie Forza powinna zrobić wrażenie. A nie zrobiła. A Forzą, wiesz, dwójką byłem zachwycony. Gameplay oglądałem jeszcze, wiesz, przy dwójce na, na YouTubie, po prostu czekając na, wiesz, jakąś podobną grę na Playaka w trójkę trochę pograłem na targach wiem, że była po prostu prawie, że kwintesencją serii i w ogóle super, super grą aczkolwiek no też ten klimat super fajności tych zawodów to też był taki nie zawsze każdemu pasował i teraz przy czwórce dowalili jakiś tam kawałek parku i, i, i takie śmieszne zawody i zmianę pór roku, co wygląda super ale wciąż jakoś mi się to kupy nie trzyma i boję się, czy Krut tutaj nie przejmie pałeczki. I sam nie wiem, czy ja tego boję, czy tego chcę. No Muszę dobrze. Przecież napisać się na e... tą betę i pójść i zobaczyć. Ale ta, ta beta Rafale jest cały czas otwarta, możesz w nią pograć na konsoli. Wiem, ale mi się nie chce. Też ci się nie chciało, jakbyś miał ściągnąć 80 giga, a miał 140 limitu transferu akurat beta zajmuje 24 czy tam 5 giga, ale to i tak jest w kurwe dużo, że nawet nie chcę mi się tego no, nawet gdybym, powiem tak nie no, może gdybym był na twoim miejscu i bym miał limit, to bym tego nie robił, ale nawet gdybym gdybym miał miejsce i wszystko, to i tak by mi się nie chciało czekać, żeby to odpalić i chyba po pół godziny to wypierdolił i tak ale no, no tam słabo, słabo z tym dekruje jest, ja słyszałem, no zresztą sam mówię, że tam są jakieś transformersy, z tego się robią więc... Znaczy wiesz to wielu ludziom się podoba, że, że mogą sobie polatać czy, czy popływać no bo to jest gdzieś tam coś nowego no, no, wiesz, bierzemy sobie za przykład choćby GTA gdzie wiesz motorówki i, i samolociki to zabawki już tam od jakiegoś czasu były używane i, i przecież ilość osób, które się w ogóle tylko tym zajmowały i tam cudownie wiesz latały, wykonywały Jakieś cuda, była ogromna, tylko że mi to się kupy nie trzyma, wiesz. Ja, nawet jeżeli gram w grę symulacyjną, to nie lubię, kiedy ona pozwala mi na takie rzeczy irracjonalne typu yy, skręcanie samochodem podczas lotu. To już mnie zwyczajnie wkurwia po prostu. Nawet jeżeli wiem, że ten cały model jest y, bzdurny, to wciąż doszukuję się jakiegoś takiego y, realizmu, powiedzmy, wiesz, udawanego w tej grze. Nie? a tam tego, an, tego, po prostu nie ma, no to z samego zaprzeczenia jest, wiesz, y, pozbawione tego realizmu. To, to nie jest gra Transformers, gdzie owszem, robiłeś to samo, ale no, tak miał być. Tylko, tylko nie, no I, i dlatego jestem, nie wiem, czy będę w stanie się przekonać no, w ten sposób. Mm -hmm. e, no, jeszcze, jeszcze tak, jak sobie m, przypominam, tą, m, te targi, e, no to jest parę kluczowych rzeczy, o których chciałem dzisiaj powiedzieć właśnie na podcaście. E, przede wszystkim, e, przede wszystkim jest taka rzecz, co się nazywa Black Ops 3 Rafale. Nie wiem, czy wiesz. To Sony sobie poinformowało. Chyba Activision w ogóle na, na, ich, na, ich, na ich konferencji. Tak, ale no to, to, to okej. Okay, no, no To nie moje. Wiesz, że w Plusie dostaliśmy Black Opsa 3 za darmo. Właśnie... To po konferencji, ale powiem Ci szczerze, że ja o tym nie wiedziałem. I, i to nie, nie była jakaś taka duża informacja, szczególnie że co. To... Ja nie wiedziałem, bo, bo jak wyszedłem z plusa, to wcale mnie nie ciągnie do niego, żeby wrócić. E... To jest jeden z tych abonamentów, który jakoś mnie nie, nie, nie porwał, wciąż jednak. No. Eee, to no. jest jedna rzecz, a, a no ale, ale, tak jest ja na zmianę, na zmianę. No dobra, no, chcę tylko, ch chcę, chcę tylko powiedzieć właśnie, że, że, jak ktoś ma plusanie, sobie ściągam Black Opsa 3, bo, bo zaraz wyjdzie czwórka. I, i ta trójka ale nie była taka zła. tam pojawiła informacja plusowcom, wiesz, na, na, na gdzieś tam na reklamówce w Playaku się przecież pojawiają te wiesz yy, promocje, co są. Chyba każdy już ogarnął. No dobra, ale fajnie, fajnie, że jakiś taki krok zrobili, wiesz, na, na osłodę tego całego, bo trochę ta konferencja była nierówna, a o ile w zeszłym roku mi się bardzo podobała konferencja Sony względem Microsoftu, to to przyznam szczerze, że tutaj Microsoft trochę lepszy content dostarczał, tak jakby bardziej konkretnie grając e, jakimiś tematami e, niż, niż pieta, pitoląc głupoty przez 20 minut i potem rzucając parę zwiastunów. Mhm. Oczywiście jakieś gry, ekskluzywne i tak dalej były i zamknięcie tej konfy Sony było całkiem spoko. E, tam, się, tam się fajne rzeczy pojawiały, ale taki odbiór chyba wszyscy mieli, że, że Sony tym razem przegrało trochę te konfy. E, w się do Microsoftu, no bo tam dużych tych, tych Ubisoftów i Elektronik nie porównuje, bo, bo oni troszeczkę mają inny inny cały wydźwięk, nie? Eee, nie wiem, czy to może jest kwestia też takiego odbioru, że Cyberpunk się tam pojawił eee, tam, tam, gdzie nie powinien moim zdaniem. Mhm. Eee, no ale to spoko, spoko, też fajna a, gra moim zdaniem. Tak, a, a widziałeś w ogóle co co odwalają redaktorzy z Targów E3, co, co odpierdolają. Eee, tak, tak, że sprzedają te tak. figurki, które dostali z zamkniętego pokazu. No, to jest tak, mega, ja... mega słabe, no, ale w... cebula jak widać jest wiesz, silna w wielu krajach. I, i Nawet nie ci... patrzyłem jak ogromne ceny one osiągają. nawet nie no, no no, nie, no, po, po, po 1000 zł w górę. Ja, ja w ogóle wchodziłem u siebie na Ebaya tutaj w UK i no, normalnie mogę kupić taką figurkę, szczególnie, że, że ta, ta figurka jest dosyć słaba, w sensie, że, że ona nie jest jakaś rewelacyjna. Widać, że jest ja wiem, robiona no, po taniości. To, to, to, to, to leci to leci wszystko na takim bardzo mocnym hype'ie i wiesz, zobaczymy jeszcze co z tego będzie, tam jeszcze jest czas. Mm, mi z takich yy, ciekawych rzeczy to, to, to się spodobało na pewno. Kurde, chciałem coś powiedzieć i widzisz wypadło co mi się spodobało. E, dobra, więc... spider więc... mi się na pewno podobał. Aha, pewno, no, no, ale, ale no Spider-Man spider mi też się podobał. już wcześniej. E, o Spider-Manie wiedzieliśmy już wcześniej. E, pojawiła się nowa gra o piratach to mnie zaciekawiło. E... jedną zabawkową grę, którą, wiesz, wszyscy grają, a, a nikt o niej nie wie, e, co, co to też tam no co Wojtka cisnęliśmy. E, będzie ta gra od Ubi. No no no, to, to czyli wiemy. UB, czyli Assassin's Creed Black Flag e, z wyciętą roz, z rozgrywką. E, mm -hmm. ale tam widziałem jeszcze jakąś jedną gierkę z piratami, która się pojawiła. Nową. Nową. Kompletnie nową. My, my myślałem, że ewentualnie... Yy, yy, myślałem, że ewentualnie... Nie pamiętam jej tytułu, bo sobie nie zapisywałem, ale była taka gierka i ona przykuła moją uwagę, bo, bo też była fajnie pociągnięta, fajnie to wszystko wyglądało dynamicznie. To ten... To A, di... wiem już... Wiem już, co tam było, tylko, że tam było... To, takie... to dubi, to jest School and Bones. Hmm. A to, o co ci chodzi... To nie wiem, co to jest, ale, ale... Adiobi to jest and Bones, no, bo to już było w zeszłym roku. Zapowiedziane. Tak. Tak. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze nowy Assassin wychodzi, tak, ten Odyssey cały. I, no. i tam będzie podobno bardzo duży nacisk nastawiony na piractwo, właśnie napływanie, na walki z statkami, pleple. To to samo, co było w Back Opsie, tylko że chcą to bardziej. Yy, bardziej rozbudować, więc yy, więc, więc, więc, więc, zobaczymy, zobaczymy yy, yy, fajnie wygląda ten Assassin powiem ci, że fajnie już wygląda ten wiem, Assassin już wiem, już wiem, dlaczego nie pamiętam tytułu, bo go nie. wyparłem z pamięci, bo był po angielsku nie, nie bo go wyparłem z pamięci, bo to była ta gra, którą się zachwyciłem, a po chwili dostałem, wiesz yy, z plaskacza od niej, nie Kingdom Hearts Trójka, która miała wykorzystany bardzo mocno właśnie motyw Piratów z Karaibów z odzyskaniem oczywiście licencji postaci i tak dalej, Pięknie pokazała fragment pirackiej rozgrywki, a po chwili pokazała, że to jest tylko Kingdom Hearts Trójka, którą wiele osób się jara, ale na pewno tą osobą nie będę ja. No nie, no nie w Piratów, a za chwilę biegał za Kaczorem Donaldem i, i tam jeszcze całą... Czy fajnie to jest, jak jest wiesz, tam w jakimś uniwersum powiedzmy licencyjnym taka, taka bieganina, tylko ciągle mi nie leży, wiesz, bieganina tym takim złotowłosym chłopcem i... i... Nigdy jakoś nie czułem w ogóle wiesz, znaczy do ty, ty... Tego jakiegoś takiego ciepłych emocji co do tego, ale samo wrażenie ten fragment z piratami z Karaibów, który tam był pod kątem graficznym wiesz, tej walki statków plus, plus postaci, które tam się pojawiały to byłem mega zajerany i mówię Boże, żeby oni zrobili taką grę z tych piratów z Karaibów, a to się okazało, że to jest wiesz, Kingdom Hearts no. eee, Tak, aczkolwiek Kingdom Hearts, ja bardzo lubię tą serię i może zagram, zobaczymy. Zobaczymy, jak no to będzie. Nie mówię, po prostu to nie jest dla mnie. No. Tak, tak, tak, to zdecydowanie nie jest, nie jest dla ciebie. A ja sobie może chętnie w to pogram, zobaczymy jeszcze, jak to, jak to będzie się. Chociaż już, już są filmiki, ale, ale jestem ciekaw po prostu, jakie będą recenzje tego, bo akurat jest taka gra, w której jednak wolę poczekać na recenzję, zanim w zagram, bo obawiam się trochę, czy to będzie jakoś jakościowo dobre. No i słuchajcie, jeśli chodzi o targi, to tam moim zdaniem Microsoft zaszalał z paroma rzeczami, może zacznę od dupy strony i zacznę od przyszłości, nie wiem czy Rafale słyszałeś, ale już Microsoft wstępnie zapowiedział nową konsolę na 2020 rok, a dokładnie całe środowisko, które które będzie z tym związane. Jakieś dodatkowe chyba tam tablety jakieś I to, pierdoły. Jak dobrze kojarzę, to... to ostatnia konsola, po której nastąpi era streamingu. No nie, nie, nie, nie, nie. to akurat ktoś tam Spencer czy jakiś inny pedal o tym mówi, ale, ale suma summarum prawdopodobnie nowy Xbox wyjdzie w 2020 roku i to ma sens, i to ma sens, ponieważ oni jeszcze tego swojego Skorpiona ten Xbox One X czy S czy X, tak X, to to wypuścili rok wcześniej niż Playstation swoje Pro, więc, więc oni 2020 to, to, to jest taki myślę, że optymalny termin Sony w sumie niby może poczekać, ale myślę, że nie będzie chciał poczekać, więc konsola Sony też raczej wyjdzie w tym roku, bo będą chyba się bali takiej rocznej straty, no, chociaż trójka się odbiła swego czasu jak wyszła rok później ale trwało to parę lat, z tego co pamiętam, zanim to się wyrównało i zanim Sony w ogóle wyprzedziło Microsoft. E, tak czy siak, to jest dosyć ciekawa sprawa, że zapowiedzieli wstępnie swoją konsolę. Poza tym, e, poza tym Microsoft wykupił cztery studia deweloperskie, więc chcę o, robić... To zrobiło wrażenie, to, to, to było, wiesz, grubym ruchem, nie? E, tak. Yy, Wykupiła. Słuchajcie, wykupiło cztery studia, o których nikt się nie spodziewał. Tam te studia, yy, yy, czyli, czyli twórcy yy, State of the Decay, to tam ta, yy, tam gra ekskluzji w sumie, który i tak wyszedł na tylko na Xboxa, to tam, to tam średnio yy, twórców We Happy fee, Few. To, to też Gra, która będzie Wychodziła Ona no miała wyjść na PS4 Zobaczymy czy wyjdzie Wydaje mi się, że i tak chyba wyjdzie No, Ale, ale największe studio Które wykupiło Czyli Ninja Theory Studio, które zrobiło przede wszystkim Heavenly Sword Dosyć jest stara gram, Niektórzy mogą nie pamiętać I przede wszystkim Hellblade Sensua Sacrifice E, czyli ten Hellblade, który był całkiem niezłym tytułem, który wyszedł na PS4 e, no i powiem wam, że, że, że to jest dosyć mocny ruch e, Microsoftu e, zobaczymy, no, no te, to, to idzie w dobrym kierunku, myślę, że Microsoft trochę myśli widzi że, widzi, że jest dosyć spora strata i brakuje przede wszystkim im brakuje dobrych ekskluzywów, e, nie mają gadowora, nie mają Uncharted'a, The Last of Us e, czy innego Horizona, więc więc samą forzą nic nie zdziałają. Poza tym zapowiedzieli bardzo dużo gearsów, części gearsów. Bodajże, chyba jakieś tam dwa czy trzy, trzy, trzy albo cztery tytuły nawet wyjdą: Gears of War. Więc to jest dosyć mocny tytuł, mocny ekskluzyw. Marcus Phoenix, coś się chyba nazywało. Było bardzo fajną postacią. I, i, I w końcu Microsoft bierze się za swoje eksklu ekskluzywy, oczywiście dr drama z Crackdownem czy dalej trwa i dalej jest to zapowiedziane i to kurwa jest zapowiedziane chyba od 3 czy 4 lat na każdym E3, na każdych targach, no ale, ale coś tam już się ma dziać i coś tam ma wyjść i, i chyba będzie z tego, bo Battle Royale, wszyscy się śmieją, bo może dlatego przesunęli premierę, eee, zobaczymy. No ale fajnie, Microsoft w końcu robi dobre ruchy i to jest naprawdę dobry ruch, jeżeli chcą w jakiś tam sposób gonić Sony. No ale co, ale jedno, oprócz tego oczywiście, oprócz, oprócz, oprócz tego właśnie, oprócz wykupienia tych studiów i zapowiedzenia, zapowia zapowiedzi nowych ekskluzywów, tam chyba jeszcze wyszło, wyjdzie jakieś nowe Halo Co, coś tam jeszcze wyjdzie ale nie pamiętam, nie jestem jakimś fanem Microsoftu, nie mam tej konsoli to zrobili bardzo fajną opcję, wyobraźcie sobie, że że Microsoft wprowadza pewną funkcjonalność do swojej do swojej konsoli będzie się to nazywało Fast Fast Start. Eee, cała polega na tym, że wychodzi, wychodzi powiedzmy Forza. Słuchajcie, e, bierzecie ją sobie do ściągnięcia. kupiliście, bierzecie ją do i po 5 minutach w nią gracie eee, w gracie w grę, która zajmuje 50 giga. I, I to właśnie będzie taka funkcja, yy, nowa technologia Microsoftu, która właśnie będzie polegać na tym, żebyśmy grali w, od razu w te gry, które od razu zakupiliśmy w ich sklepie. Tam będą się ściągały podobno tylko rzeczy, które będą potrzebne na odpalenie tego i na te pierwsze minuty rozgrywki i one będą się dociągały cały czas twoim przebiegiem gry, w zależności od tego w co będziesz grał. Oczywiście w multiplayerze będzie to dosyć trud, trudniejsze do zrobienia, ale, ale jakieś tam single playerowe rzeczy. To wiem, że, że to będzie bardzo dobrze funkcjonowało. Już jest mała, ma, mała lista gier, które w którym już ta technologia działa i to się będzie powiększało, więc to jest jeszcze lepsze niż, niż to co na przykład Sony wymyśliło, że tak jak na przykład Black Opsa możesz sobie ściągnąć albo singla albo multi, ale musisz pobrać te 15-20 giga z całej 50 gigowy gry, tutaj parę minut i już możecie odpalić gry i grać. Ciekawa sprawa, zobaczymy jak Microsoft dalej to będzie rozwijało, jak to będzie działało z AAA-ami, które będą tam wychodzić dalej no, ale wujek Bill dalej działa i dalej chce robić dobrze graczom, czyli przede wszystkim nam, więc bardzo się cieszę ale słuchajcie, killer, który mnie po prostu zszokował i gdzie postawiłem że Microsoft wygrał tą konferencję całą całą w sensie w sensie jako, jako Sony Microsoft wygrał Microsoft to słuchajcie, w swojej usłudze, która nazywa się Xbox Game Pass czyli, czyli ta usługa Netflix Microsoftowy w którym płacicie tam jakąś kwotę nie wiem 5 dolarów, funtów nie mam pojęcia ile to kosztuje ale, ale nie są takie duże pieniądze macie tą ich bibliotekę gier takich od razu I tam, i tam chociażby jest Division Fallout 4, które właśnie doszło czy Elder Scroll Online te rzeczy są za darmo w ramach tej usługi e, możecie sobie ściągać tam jest około 100 tytułów i chyba ona będzie rośnie dalej, chyba tam już trochę nawet już więcej jest no i słuchajcie, zapowiedzieli, że gry third party swoich deweloperów, czyli third party, co mamy na myśli właśnie twórców, chociażby wszystkich ekskluzywów, Gearsów, Halo czy Forzy, będą pojawiały się w dniu, premiery, w dniu premiery na tej usłudze, w tej usłudze. Więc no to jest dla mnie po prostu szok i zamiast kupować sobie taką Forzę za 250 zł, możecie sobie kupić tą usługę na cały rok za 250 zł i będziecie mieli tam forze i będziecie tam mieli jeszcze mnóstwo nowych gier i starych gier w ramach jednej pełnoprawnej gry, którą i tak tam dostajecie. Dla mnie to zrobiło całą robotę, wujek dobrze zrobił, dobrze to rozgrywa i powiem wam, że, że Sony i będzie traciło dosyć. Mam nadzieję, że będzie traciło i mam nadzieję, że się czegoś nauczą. Eee, tutaj chciałem przejść w mały off-top, ale na razie go nie będę robił, bo, e, bo nie wiem, czy... E, Rafale, chcesz jeszcze powiedzieć coś o tych targach? co? Nieszczególnie jakoś mnie one porwały. No, przeleciałem przez wszystko, zobaczyłem okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm. Żadnego tam nie było, wiesz. Preordera nie było, o. No, pre-ordera nie było, więc słuchajcie, te, tak jak wujek bardzo dobrze to robi, tak, tak już są właśnie pewne słuchy, że, że, że Sony wykorzystuje swoją, e, swój, swój monopol na rynku, konsol przede wszystkim, i to, że właśnie tak, e, tak dużo konsol sprzedaje i tak dużo użytkowników ma e, właśnie ich konsolę i robi, robi to bardzo źle bo nie wiem Rafale czy słyszałeś o Fortnite i tym cross platformowej rozgrywce w którą właśnie wprowadzili albo już wprowadzili albo zaraz wprowadzą ale chyba już wprowadzili mhm. dzięki temu użytkownicy Xboxa, komputera czyli PC'a i Nintendo Switch'a mogą razem sobie grać w Fortnite'a i działa to dobrze A Nintendo też? Tak oczywiście Nintendo też więc oni mogą sobie w ramach wspólnej zabawy grać sobie razem we Fortnite'a, a Sony jest zamknięta w swoim kokonie i nie dopuszcza takiej możliwości na swojej konsoli. Oczywiście Sony tam mówi, że nie, bo coś tam, bo no w sumie w jakiś, tam czytałem jakiś, w jakiś sposób się tłumaczyli, ale, ale w sumie nie, nie, nie bardzo mi to interesuje, bo, bo to chodzi głównie o pieniądze, tak? Żeby użytkownik Xboxa nie chciał po prostu kupować sobie gier na tą platformę. Bo jeżeli Fortnite by zaczął tą zabawę, to, to, to by otworzyło na inne gry. I na pewno tych gier byłoby coraz więcej. I, i, i, I to jest słabe. Doszło też do takiej dosyć chujowej czynności, że jeżeli logujecie się na PC, macie tam jakiś tam level i chcecie się zalogować na Sony, no to oczywiście wszystko jest od zera, tak? No bo tam nie możecie importować w żaden sposób swoich postaci, czy różnych tego typu rzeczy, ale nam przykład jeżeli nie macie ten 20 level na PC i odpalicie sobie swoją postać na Switchu, no to nie ma problemu, dalej macie 20 level, tam wszystko działa to w tych trzech platformach poza Sony. I to jest dosyć słabe, szczególnie, że teraz wyszła informacja, że FIFA 19 bardzo, bardzo mocny tytuł, bardzo tytuł nastawiony na pieniądze i na 11 milionów użytkowników. Już chcę też wprowadzić cross-platformową opcję. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby Nintendo Switch był w to zamieszany, ponieważ jest to dosyć słabsza konsola i ta FIFA gorzej się nam tym prezentuje. Ale coś takiego jak komputer i Xbox i PS4... Będą. Z, yy, użytkownicy tych platform będą mogli ze sobą grać. No i oczywiście PlayStation 4 Sony mówi nie, nie ma opcji nie u nas, więc, yy, więc to też będzie dosyć słabe i o tym się też będzie mówiło. Zobaczycie, że w dniu premiery FIFA dużo, dużo się powie, że tutaj użytkownik Xboxa może grać z PC-towcem i jest spoko, a Sony dalej nie. I mam nadzieję, że się to kiedyś odbije na Sony. Że, że, że po prostu no, wykorzystują swój monopol. chcą tak i będą tak robić i mają to w dupie. To samo robi Apple ze swoimi telefonami, więc e, niko nie dopuszczają i nie ma opcji, żeby ktokolwiek tutaj im brudził na ich podwórku. E, słabe, słabe? E, no, zobaczymy co będzie. E, odpalałeś Rafale Fortnite'a? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No to on jest tam za darmo, w tym Battle royale możesz sobie pograć jak chcesz nie, nie chcę. Nie, nie to, chcesz. To nie dla mnie. Wiesz, no, ja nie będę siedział i się bawił w tych internetowych tam, kurwa, No tak, tak, z, tak. Z, z tymi e... kurwa grał. Nie, nie, nie. No, okej, okej. To, okay, okay. to ja, ja, tylko powiem, że jeżeli ktoś jest fanem e, Fortnite'a, to pojawiła się właśnie wczesny akces, e, dostęp dla wszystkich graczy, e, w, nas, w naszym PlayStation Store. Na innych platformach też jest, na Xboxie już też powinno być, na, na PZ na pewno jest, e, czyli e, mówię o grze H1Z1, e, czyli, czyli to samo, Battle Royale, tylko że w wirusowych klimatach i, i można sobie w to za darmo pograć, e, ściągnąć i pograć, więc e, jeżeli ktoś lubi Battle Royale i tego typu głupoty, to, to nie widzę i nie, nie, nie powinno być żadnego problemu. No, e, więc słuchajcie, e, słuchajcie, właśnie dostałem informację od e, Michała, że niestety nie ogarnie swojego sprzętu dzisiaj i przeprasza nas za to, no cóż, e, nic nie możemy z tym to, zrobić. To, to nie będzie Detroit. Lata, no to nie będzie, no to chuj, to chuj bombki strzelił, nie będzie świąt e, i nie będzie D Detroit, ale, ale no zobaczymy, Ma, mamy jeszcze o czym mówić no, więc słuchajcie, coś jeszcze miałem powiedzieć, bo mam tu swoją rozpiskę, coś jeszcze miałem powiedzieć, aha, miałem powiedzieć o, o fajnej ciekawostce słuchajcie, jeszcze, jeszcze będąc w wiadomościach dalej powiem wam o fajnej, fajnej możliwości użytkowników i a dokładnie użytkowników steama, otóż steam wypuścił taką możliwość że to jest dosyć ciekawe możecie sprawdzić na stronie pewnej tam od od, od, od, od Velva ile, ile wydaliście na swoje gry więc jeżeli macie stima możecie gdzieś tam wejść eee, poczekajcie sobie to gdzieś tam w internecie będzie nie wiem możecie w Google wpisać Steam, ile wydałem pieniędzy albo coś i, i to będzie albo how, how, how much money I spent coś takiego i, i słuchajcie, będzie tam kwota którą wydaliście na, na Steama i to jest ciekawe, ja, ja muszę w ogóle do Wojtka to wziąć bo on tam na, na, na tym na tym koncie, które szeruje od niego ma tam około 220 gier jestem ciekaw ile, ile mu tam podliczy tego wszystkiego Eee, no to jest e, trochę na takiej zasadzie ile, ile szlugów e, jest, e, m, ile wydajesz na, na fajki w całym życiu e, więc e, sam jestem ciekaw jaka tam kwota wyjdzie, ale słuchajcie, macie taką możliwość zobaczcie ile wydaliście na grę na peceta, e, powinno być coś takiego na Sony e, bym był ciekaw ile ja wydałem ale chyba dużo tego by nie było mm, no, dobra więc słuchajcie, Rafalem jakieś wiadomości masz, czy lecimy dalej? Nie, newsów to odpuszczam. Dziękuję. Okej, okay, no, dobra, no, więc słuchajcie, wracamy. Wracamy do naszej sprzedaży. Eee, więc jedziemy. Eee, Sprzedaż z zeszłego tygodnia z UK. Eee, więc pierwsze miejsce ma God of War. Eee, drugie miejsce to jest FIFA 18. Trzecie to Fallout 4. Czwarte miejsce ma Detroit Become Human, o którym dzisiaj mieliśmy powiedzieć. A o którym Wojtek dał dupy i niestety się nie pojawi słuchajcie, kolejne miejsce to jest PlayStation VR Awards szóste miejsce GTA 5, siódme to jest Mario Kart 8 Deluxe ósmy to jest Vampire dziewiąty to jest ostatnie Assassin's Creed, czyli Origins no i dziesiąte jest ostatnie nowe ostatnie, ostatnie nowe ostatnie Call of Duty, czyli World War II albo tu, tu w sumie. Słuchajcie, tak wygląda sprzedaż. Ciekawa opcja. Fallout 4 wraca na trzecią pozycję. Fallout 4 wraca. Ale wiesz, czemu Fallout 4 wraca na trzecią pozycję? Nie wiem, tam znowu dopakowali chyba coś tych tych... Wersji z modami, ze wszystkimi tymi. Pieszone. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. E, Rafale, Fallout czwarty wraca na trzecią pozycję, dlatego, bo został zapowiedziany nowy Fallout na targach i ludzie się zaczynają grać w starego Fallouta. E, w ogóle e, nie powiedzieliśmy sobie o tym, jak ci się podoba nowy Fallout, Rafale Ja, ja wiem, że grałeś trochę w Fallouta i tam jesteś takim małym fanem w Fallouta. Bardzo małym. Yy, ogólnie z, jeżeli mam być przy klimacie E3 to, to, to z takich wiesz gierek pseudo konkurencyjnych dla Fallouta jest Metro i to Metro zrobiło na mnie o wiele większe wrażenie niż, niż ten Fallout yy. Yy. podejrzewam dlatego, że ja nie mam wiesz fanowskich do Fallouta jakichś tam wstecznych, nostalgicznych wiesz yy, uczuć i, i po prostu nie traktuję go tak cudownie kiedy tam się pojawiają jakieś znane motywy ma, a to jednak potrafi dużo zmienić w odbiorze gry. Mm, pewnie go kiedyś tam sobie dokończę, no, jak, jak znam życie, ale ale ten na przykład, co został zapowiedziany, ta 76, to... Dobrze mówię? 76? 4. Tak, tak, tak, Rafale. Dobrze mówisz, to, to jest ten bunkier. No to no. Ten bunkier. No to to w ogóle jakoś, wiesz, to, to ma być wielki też online i tak dalej. Dobrze, że też nie jest Battle Royale. Eee... Tego jeszcze nie wiemy, Rafale. Tego, tego jeszcze nie wiemy. No nie, no, wiesz, to będzie gra online'owa, wiele lat wspierana, światła auta i biegajcie sobie razem tam. coś. No robić. ale to... to... To widać, że to będzie jakimś survivalem. tak. I może być tam jakaś opcja Battle Royale? Wpierdolą dużą mapę dadzą wszystkim. Może być, oczywiście, że tak. I tak jak powiedziałem, kompletnie <grym> mnie to nie interesuje. W związku z powyższym. E... No nie wiem co, no, no o metro możemy pogadać, bo metro było fajne, dynamiczne i dużo się działo. Bardziej mm. mi ten klimat odpowiada, słowiańsko-rosyjski. W, właściwie, właściwie jak chcesz Rafale to możesz powiedzieć bo ja w to za bardzo ja akurat tego nie znaczy, widziałem to no, no jest zwiastun w necie i oglądacie zwiastun w necie i mówicie wow fajne i idziemy dalej no tutaj nie ma nic więcej do pogadania no tak dobra to okej okay, to słuchajcie Fallout ma trzecie miejsce dlatego bo wychodzi nowy Fallout tu, no, na którego zdania są podzielone, zobaczymy no nikomu się nie podoba, że tam nie będzie miało to kampanii i oczywiście Bethesda i ogólnie e, Bethesda tak e, chcą zarobić hajs i robią to w Multi, gdzie pewnie w Survivalu będziemy mieli milionową opcję e, transakcji mikrotransakcji i dlatego idą w tym kierunku E, jeszcze mógłbym im wybaczyć, jakby to było za darmo, ale to nie będzie za darmo na pewno. E, zobaczymy, aczkolwiek nie idzie to w zbyt dobrym kierunku. No dobra, no to w takim razie przechodzimy do naszego nowego tematu głównego, który niestety musieliśmy zmienić, e, czyli Lara, e, Rafale. E, trzy części różnych rzeczy, więc oddaję Ci głos. Co tam u Lary? U, uf, u Lary? Co dziwne, pomimo, że tam pierwsza gra to, to jest w zasadzie chyba 2013 rok, jak mnie pamięć nie myli, czyli ee, Tomb Raider, e, ten, ten, który tam wyskoczył najpierw na Xboxa, potem e, mamy Rise of the Tomb Raider i ostatnio też w kinach grany film. E, również o tytule Tomb Raider podstawowy, czyli nie mamy tutaj żadnych zaskoczeń, jeżeli chodzi o tytuł. Mamy zaskoczenie co do e, tego, że Lara została zresetowana i, i jakby startuje tutaj od e, może nie małej dziewczynki, ale chociaż też są takie wspomnienia, ale mm, od e, młodego dziewczęcia, które które dopiero pierwsze swoje kroki stawia w takiej jakiejś samodzielnej walce yy, i pokonywaniu tych różnych trudności losu, które tam liczne są przed nią stawiane. O tym właśnie opowiada pierwsza część, druga część już mówi o, o tam bodajże 7 lat, żeby nie skłamać w każdym razie trochę starszej, doświadczonej już, już pani archeolog, która tam kolejną wyprawę chce dopiąć, żeby jakąś tam tajemnicę swojego tatusia dopiąć na Amen i wyciągnąć. No w każdym razie ten rys fabularny nie, nie jest tam najważniejszy. Co ciekawe trzeci z mediów, czyli film, który się pojawił ostatnio czerpie dosyć mocno jakby tą inspirację z, z pierwszej części, ale również opiera, opiera się na drugiej już wspominałem o tym wcześniej, jeżeli chodzi o, o jakieś rozwijanie tej fabuły i tego wątku, bo, bo już tak to wszystko zostało potoczone, że, że możemy być pewni kontynuacji tego filmu. Mm, przynajmniej pod kątem, że został otwarty, no bo, bo to, czy będzie decyzja biznesowa, chyba na razie jeszcze nie ma oficjalnej zapowiedzi, że już kręcą. E, nie badałem tego, szczerze mówiąc. Ale tam, tam, tam chyba ta sprzedaż nie była zbyt dobra, Rafał. No, wiesz, czy nie była, czy nie była, tam się, wiesz, no słupki muszą zgadzać, tak? Więc dlatego mówię, że to jeszcze nie jest, wiesz, zapowiedziane. No na, pewno się, na pewno się jakoś tam sprzedał wiesz, tam nie było Angeliny Jolie która nazwiskiem wyciągnęła ten film do góry eee, ale skoro już jesteśmy przy filmie mi się on na przykład no, bardzo podobał eee, pomimo tego, że, że nie był to jakiś wiesz super, super, super film eee, znowu mieliśmy tam jakieś odmienne hmm, wrażenia że, że ta aktorka jakoś tak nie gra niby i tak dalej, moim zdaniem eee, jakoś tam sobie Przynajmniej biorąc pod uwagę wzór, który został postawiony przez już nie Eidos, tylko Square, tak naprawdę, robiący te, te dwie nowe gry. Mhm. Bo, bo ona jest jak najbardziej no, poza rozmiarem piersi i zbliżona do, do tego, tego tworu, jakby z Gierek wiecie, to tak całokształtem chcę powiedzieć o tej serii, bo to nie są ani nowe gry, ten film też nie jest jakimś tam e, kamieniem milowym tutaj, jeżeli chodzi o produkcję, ale być może komuś ta seria umknęła, być może nie było na nią czasu e, i w tym też miejscu pragnę powiedzieć, że na pewno warto jest ją nadrobić, tym bardziej, że w niesamowicie śmiesznych cenach się pojawia e, w cyfrowej dystrybucji, jak i również do wyrywania jest gdzieś tam w używkach na płycie, e, całkiem sensownie eh uh... Nie wiem czemu wydaje mi się, że e, pomimo, że dwójka jest dopieszczona i dopracowana e, tak, tak naprawdę porządnie. tak Jakbym miał porównać te gry do konsolowych Uncharted, bo nie da się ukryć, że to jest bardzo mocny, mm, mocno wzorowane na Uncharted ta, ta gra. No mówmy się, mamy panią archeolog, która biega, strzela, wspina się i, i robi dokładnie to samo co, co Nathan Drake we wszystkich częściach. Mm, na pewno nie możemy drugiej części przyrównać do czwórki, nie dociąga do Uncharted czwórki e, swoim dopracowaniem, e, ale jest gdzieś pomiędzy trójką a czwórką, jest to całkiem taki przyzwoity poziom ma tam oczywiście wykorzystane trochę więcej tych elementów archeologicznych no bo to, to tak bardziej pasuje powiedzmy do fabuły, on tam gania cały czas za czymś jednym, ona coś więcej odkrywa takich tematów na boku, tak przynajmniej to, to wygląda jedynka z kolei bardziej by tak pasowała pod właśnie Uncharted no może nie jeden, bo bo tam gameplayowo by mm, trochę było niedopasowane, ale, ale gdzieś tam do dwójki, tak? tak czyli Uncharted 2 i Uncharted 3,5, tak bym te gry postawił obok siebie. E, oczywiście z lokalizacją, z polskim językiem, e, dubbingiem i tak dalej, więc to sobie można e, całkiem spoko, spoko posłuchać. Nie ma jakiejś strasznej tragedii z tym dubbingiem, też no, e, co prawda nie ma tam boberka tak, e, znanego z Uncharted i, i jakichś tam super gwiazd, które świetnie sobie z tym radzą, e, ale jest przyzwoicie. I ogólnie no to są fajne gry takie do przeskoczenia przez to, żeby sobie polatać, pobiegać, rozwiązywać zagadki, postrzelać trochę, nie ma co tam za dużo myśleć, kombinować, ale przyznam wam, że jeżeli chodzi o takie rzeczy podstawowe, które przeciągają tą rozgrywkę, jak zdobywanie umiejętności, jak crafting, jak wyszukiwanie tych wszystkich znajdziek, no to mi, co dziwo, wiele więcej przyjemności sprawiło to w pierwszej części ponieważ było to mniej rozciągnięte w poziomie i, i po prostu no wiesz, przy dwójce bardzo mocno to dopakowali na wielu płaszczyznach, tak? Czyli te duże obszary są do, do obejrzenia, wracasz na nie, musisz znaleźć to, tamto, wykonać misje poboczne dla tego, dla tamtego i, i, i powiedzmy tak się troszeczkę ta gra stara być w pewnym momencie jakąś taką grą nieliniową, niby, no RPG to bym bardzo za daleko poleciał, na pewno to nie będzie RPG, ale takim, taką bardziej przygodówką wiesz, rozwiniętą. No i to się to samo sprowadza do, do zbierania różnych rzeczy, w jedynce po prostu to było bardziej przejrzyste i chyba dlatego mi odpowiadało, nie wiem, może się starzeje już, ale jeżeli chodzi o dociągnięcie szczegółów wszystkich tam w konstrukcji tej gry, no to na pewno dwójka robi już wrażenie o wiele lepsze. Mamy tam sceny po śniegu, gdzie ona ten śnieg spod butów ugniata sobie, wiesz, jak, jak chodzi przez te zaspy, gdzieś tam sobie skacze, wszystko filmowo jest cudownie zorganizowane i naprawdę nie można narzekać, że ta gra jakoś źle wygląda. Oczywiście jest zekranizowana, bym powiedział, w typowo takim Hollywood style, gdzie, gdzie ona po drodze milion razy powinna zginąć, ale jakimś cudem jej się wszystko udaje, ale tak to ma wyglądać i taki to jest gatunek gier, nie powinniśmy się tego czepiać. Tylko jeden kierunek mi się nie podoba i to w zasadzie nie chcę się rozdrabniać nad tymi dwoma grami również i filmem, bo w filmie również to jest problem, który zauważam i kompletnie nie rozumiem, dlaczego to zostało tak zrobione eee, i taki przyjęty został kierunek, ale zarówno w filmie, jak i w tych dwóch grach Lara jest strasznie, ale to strasznie katowana. Ona jest po prostu dziewczynką do bicia. To jest zarówno gra, jak i film dla osób, które po prostu nie wiem, no, czerpią przyjemność z tego, żeby zobaczyć, jak ona tam ginie na setki różnych sposobów. Może to ma związek z tym, że wiesz, stary Tom Plydery ona też ginęła na wiele sposobów, ale to nie robiło takiego wrażenia. Tutaj takie wiem, wiesz, bo ona jest taka delikatna, taka, wiesz, no, no dziewczęca, młoda, i, i w momencie, kiedy nagle wpada, wiesz, w jakąś tam dziurę z kolcami, czy y, lecąc na spadochronie, nabija się na gałąź y, przebita przez tą gałąź, zdycha na tej gałęzi, to po prostu tak czujesz takie wzdrygnięcie aż zwyczajnie. I jest mnóstwo takich elementów, gdzie ją tam, wiesz, rzucają, biją, wpada w jakieś błoto, wiesz, chodzi brudna, yy, jest zmarznięta, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu yy, ja rozumiem, że to jest po to, żeby się wczuć w jakiś ten klimat, ale tak samo jak ona, to mógłby być potraktowany tam John Rambo. I jemu, co do tego, wiesz, przeżycia tej całej historii, bym bardziej zaufał. Że on sobie faktycznie z tym całym wpierdolem wiesz, przeciągnięty tak mocno poradzi. Nie? Że on faktycznie jest w stanie wstać i, i pójść dalej. Ja ostatnio zaliczyłem taką dosyć mocną kosę łokciem w żebra. Przy okazji jakichś tam prywatnych zabaw na parkiecie po prostu wpadłem na drugą o. parę. I od tygodnia... Napierdala mnie żebro tak, że ciężko jest mi oddychać i zastanawiam się, czy nie jest złamane. Od zwykłego, takiego dobrego, celnego strzała. I patrząc na to, co się tam dzieje po prostu z Larą, to ja wiem, że już po mniej więcej 10-15 minutach tej gry, ja powinienem tego pada zostawić, odejść, mówiąc, no trudno, nie wstanie, nie poradziła sobie, idę, stawie pizzę. Takie wiesz, takie mam odczucia wewnętrzne z, z jakichś, nie wiem, doświadczeń. Ale... Ja wiem, jak jest w grach to robione, ale wiesz, co innego jak no, grasz facetem, co innego jak grasz kobietą. Nie wiem czemu, ale mam takie odczucie, że troszeczkę gdzieś powinno być to delikatniej potraktowane. No i, i to mi nie jak, pasuje do całości. Jak e, powiem, e, powiem Ci, Rafale, jak grałem w pierwszą część Tomb Raider'a, tego z 2013 roku i tam właśnie taki początek był, że coś tam, że ten wypadek, że coś tam i ona i ona tam sama, i ona musi tam przeżyć itd. i tak dalej i tam w pewnym momencie musi zabijać, to, to powiem Ci, że, że w jakimś tam, jakimś tam delikatnym szoku była, ale ale cał, sam ten proces tego, jak ona musi przeżyć i, i to, co ona na początku przeżywa do, do tego, jak musi sobie dawać radę, jak, w jaki sposób ona to robi, to właśnie właśnie był moment, w którym bardzo to było nieprzekonujące. I na pewno zero realizmu jakiejkolwiek, i myślę, że nikt sobie by tak nie poradził. Po prostu by, nie wiem, umarł albo dostał kurwicę, albo w ogóle no szybę. Do, e, do tego zmierzam, e, tak? Z, za, zabijanie jej szło szło po prostu no z taką łatwością, że nie, może na początku wielki dramat, o Boże, ona, ona tu ledwo daje radę, a później rozpierdala wszystkich, jak właśnie John Rambo I, i to jest słabe, no nie? Jeżeli, jeżeli nawet chcą wprowadzić to coś to, takiego yy, do to, to tych... Wiem doskonale, bo dokładnie mówię o tym samym. No. Eee, to jest poniekąd no. problem takich gier, bo z jednej strony chcemy zrobić strzelankę, tak, mamy w ogóle tryby sieciowe i tak dalej, a, a z drugiej kreujemy jakąś taką postać. No dobra, na to się trzeba zgodzić. Ale w pierwszej części są, może pamiętasz takie momenty, ona tam krąży po tej wyspie, odwiedza naprawdę różne dziwne miejsca. Pamiętam, że idzie przez rzekę, w której pływają kawałki mięsa, pływają czaszki, nad nią w ogóle leży składowisko ludzki zwłok itd. i tak dalej i to jest całkowicie mhm. normalne. Ona idzie dalej. Ja byłem w Egipcie w trakcie, kiedy było święto, w którym po prostu zażenali krowy i coś tam z nimi robili. Owszem, oni to mieli na porządku dziennym, przeżywali to tam, nie wiem, każdy z nich, zgodnie z wiekiem, 30-40 lat, więc koleś podjechał sobie Nowym, białym samochodem, takim jak się kupuje w Egipcie, czyli jakimś tam Hyundajem, yy, wysiadł sobie normalnie ubrany, tak jak się chodzi do pracy, otworzył bagażnik, podszedł do tyba, do typa, który miał obok normalnie na chodniku, wiesz, pokrojoną na części krowę, wziął jej łeb, wsadził bez żadnej folii do bagażnika i odjechał. A my po prostu tam mało nie żygaliśmy, wiesz, na chodnikach ze smrodu i z bliskości tego wszystkiego, nie? nie będąc z tym, wiesz, oswojonym. To jest trochę tak, jak człowiek z miasta pojedzie na wieś i tam, wiesz, ktoś przy nim, wiesz, zarżnie kurczaka czy, czy ubije świnie. I, no I tam wrzucają larę. Ja wpadam, wiesz, wczuwam się, staram się wczuć tą postać. Nie mówię nawet na samym początku, ale i w późniejszych etapach. I ona potem wpada do takiego, wiesz, bagna z mięsem albo, albo po prostu, wiesz, z jakimiś tam szczątkami i tak dalej. Wiesz, o nie, muszę się stąd wydostać, och jej, nie? I, i, i pych, spierdalamy się po cichutku. No po prostu... Tam nie wiem, co się powinno wydarzyć, ale albo wiesz, należy złagodzić, kurde, tą całą sytuację i nie wsadzać tam, wiesz, tysiąca zwłok, czaszek i tak dalej, yy, albo inną reakcję zaplanować. No, to są te problemy, tak naprawdę, które najbardziej mnie w tej grze wkurwiały, bo z całą resztą sobie radziłem całkiem spokojnie, yy, bo, bo byłem w stanie zrozumieć, mm -hmm. wiesz, to, że ona ogarnie shotguna, byłem w stanie zrozumieć, no, nie sposób, żeby zrobili tą grę bez shotguna. To, że ona musi zabijać więcej niż jest to konieczne. OK, jestem w stanie to zrozumieć. To, że yy, robi się z niej cichy zabójca i wiesz, i po kolei gdzieś tam jednego, drugiego, trzeciego. Dobra, niech będzie, bo to jest gra, to jest strzelanka. Ale to, jak są kreowane, wiesz, yy, lewele i, i ogólnie klimat tych poszczególnych tam postaci, no to to już mi bardziej przeszkadzało. W dwójce nie miałem tego problemu tak mocnego, bo i ją traktowało no, od razu inaczej, bo, bo to była tam 7 lat starsza Lara. Też inaczej trochę się porusza po tym rejonie, bo tam no, jest inna mapa, inny rejon, więc mamy z innego typu do czynienia, z innego typu problemami. Tam mamy jakieś stare zwłoki zamrożone, trochę tam bardziej sięgamy w historię, nie jest to tak, że, że tam chodzisz po pas w mięsie yy, wiesz, świeżo jakimś tam pokrojonym czy, czy innej tam dziwnej takiej rzece, więc wydaje mi się, że to jest bardziej problem pierwszej części, że tu przegieli, ale niestety w filmie też, yy, też jest tak, że Lara trochę za bardzo dostaje w wpierdol, no, mówiąc brutalnie, tak w moim odczuciu, nie jest to jej kompletnie yy, potrzebne, ale... Biorąc pod uwagę jak starali się gdzieś tam dopasować do, do tej wiesz lary yy, stworzonej w tych grach, to mi się to całkiem podobało i uważam, że tam było dużo takich fajnych niuansów, łącznie ze sceną yy, po napisach, której tam zdradzać nie będzie, które po prostu wiesz tam mruganie oczkiem do fanów i tak dalej się yy, się pojawiało. Oczywiście jak już wspominałem, fabuła filmu nie jest ani przeniesiona z jedynki, ani z dwójki, jeden do jednego. Będzie tam nawet nie jedno, tylko kilka takich zaskoczeń, które po prostu mają nawet uzasadnienie, że zrobili w filmie, no bo gdyby ktoś chciał pójść obejrzeć film na zasadzie jeden do jednego z gry, to by sobie obejrzał wszystkie przyrówniki filmowe na YouTubie i miał to z głowy, więc całkiem, całkiem dobrze, że to jakoś tam pozmieniali, że troszeczkę to jest tam alternatywna historia fabularna. Eee, ale okej, okay, tak, tak ogólnie to okej. Okay. Film też uważam, że, że warto gdzieś tam kiedyś nadrobić, nawet jeżeli to nie jest, wiesz, kino 8 na 10. Tak, tak bym to postrzegał. Ale to jest to jest jednak film Rafale, który jest bardziej skierowany do fanów, jest bardziej dla fanów to jak nie, nie grałem w te gry tak, to znowu wracamy do tego że to jest film dla, dla tych osób, które te gry ograły, ja to tak postrzegam uważam, że jest zupełnie inny odbiór dla kogoś, kto w to grał kto, kto to wiesz przefrunął przez to, kto zrozumie co zostało zrobione z tą larą w tych grach i, i że to jest powiedzmy jakiś tam jej moment powstania właśnie tych tam pierwszych decyzji zresztą w ogóle tak się cała fabuła tutaj toczy w tym filmie, niż, niż dla kogoś całkowicie z, z boku, bo to będzie zupełnie inaczej postrzegane. No. I, i, I tak też ten film oceniam, dlatego być może on się jakoś tam bardzo mocno nie, nie sprzedał, bo jednak no, Tom Prider nie jest taką marką, jak w latach 90-tych, 2000 -tych, kiedy, kiedy po prostu to była maskotka wręcz, ogólnie gier wideo, taka najbardziej rozpoznawalna, chyba i jeden z pierwszych ekranizowanych filmów tak na porządnym budżecie, nie licząc Mario z tymi dziwnymi jaszczurami. Mm -hmm. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy coś było takiego poważnego poza Nie, typu? nie, nie. Y ktoś chciał zrobić grę, zróbmy wreszcie film o grze, o jakiej? No, o najpopularniejszej. Tom Raider Dobra, dzięki. I wiesz, tamten film w ogóle się nie trzymał kupy względem y gier. Gier, no, tak, ale... tak. Ale była, była Angelina, było widowiskowo, było YouTube grające przy no i się sprzedał, i było głośno. nie? Mi osobiście on nie podchodzi bardziej niż, niż to, co jest tutaj. Mhm. Tu Uważam, że była ciekawsza jakaś tam historia opowiedziana tak yy, przez pryzmat tych gier, które zagrałem, ale myślę, żebym tego tak nie odebrał, gdybym w nie, nie zagrał. A jak ta główna bohaterka Top Ridera daje radę? An Angelina to to nie jest, yy, to wiemy. Ale nie wiem. Dobry wybór aktorki? Myślę, że tak. Wiesz, sympatyczna młoda dziewczyna, która w tą rolę jakoś się tam moim zdaniem potrafi wpisać. Ona ma troszeczkę problem na to, na to mi zwróconą uwagę z tym, że podobnie gra do głównej, głównej aktorki, nie pamiętam jej nazwiska, bohaterki w postaci Wonder Woman. Czyli ten galę. Ma tą taką skromną mimikę, o tak bym to nazwał, mhm. że, że, że nie napiera jakoś tak mocno emocjami, wiesz, może tam troszeczkę, wiesz, utrzymanie mimiki, wiesz, antyzmarszczkowy botoks jakiś tam w czoło i tak dalej, nie wiem. Ale fakt faktem, że były sceny, w których naprawdę czuć było i to były te sceny, kiedy właśnie tam było pierwsze morderstwo, czy czy jakieś właśnie takie, wiesz, krytyczne sytuacje i, i moim zdaniem dobrze sobie w tych scenach poradziła i, i można było czuć ten ciężar. No, potem troszeczkę, że fabuła ją, wiesz, wciągnęła w takie momenty, kiedy nie za wiele można było powalczyć i zrobić, ale, ale wydaje mi się, że całościowo sobie poradziła no, z tą rolą. Tak mhm. jak ta rola była napisana, tak, tak sobie poradziła. Nie upierałbym się jakoś, że położyła ten film, wiesz. No, miałem okazję y, jakimś tam oglądać ostatnio y, też, jakiś tam film fantastyczny w, w zeszłoroczny, w, na którym do kina nie dotarłem. Y, Valerian i, i tam miasto 1000. A, tak, Tymne, tak, tak, z, z tą modelką. Y, wiesz, c, no to jest Luke Besson, nie? więc tutaj mamy piąty element i tak dalej modeleczkę, która gra. Oboje mi tak strasznie nie podeszli, ta dwójka głównych bohaterów, ani jako para, ani jako każdy z nich osobno. Po prostu y, cały ten film oglądałem dla wszystkiego, co jest w tle, starałem się ich ignorować, wr wręcz mając, wiesz, palec wyciągnięty, żeby mi ich zasłaniał, wiesz, na ekranie. Po prostu. To była tragedia, tak? Więc nie, nie mówmy tutaj o wiesz, o tym, że to była kreacja yy, na, na, na tam skalę oskarową, bo wiesz, jak, jak się ogląda załóżmy tego naszego polskiego kota, jak zagrał religę w, mhm. yy, w filmie Bogowie, no to to jest bombowa kreacja, super, wiesz, mega zagrane, po prostu sztos, jak to się mówi w dzisiejszych czasach yy, i i można wystawić tam notę 10 na 10. Nie? A ona jak najbardziej poprawnie to po prostu zagrała taka wiesz, typowa jakaś tam siódemka moim zdaniem i, i nie ma się co jakoś tam bardzo tego czepiać. Nie? Yy, po, yy, powiedz mi, Rafale, no to yy, film, film to już wiemy. Yy, albo może yy, czy w takim razie film jest takim survivalem trochę, growym survivalem? Czy ona ma tam jakąś misję, że chce coś tam robić, zdobyć, czy nie wiem, czy robi się z tego trochę Indiana Jones albo Uncharted, czy, czy po prostu ona, ona tam ma przeżyć w całej tej fabule filmu? Eee, wiesz co, w dużym skrócie i tak wiesz tam początek filmu wiadomo jakiś tam jest, no ale cały czas się przewija wątek jej ojca, który zniknął, i ona jakby nie chciała w ogóle, wiesz, będąc obrażona iść w te ślady mhm. do tego stopnia, że nawet nie, nie, nie godziła się z tą myślą, bo on zniknął, nie godziła się z tą myślą, że on zmarł, w związku z tym nie podpisywała papierów odnośnie zgonu no i to jest taki, no nie wiem, punkt uruchamiający całą imprezę po jakimś tam wstępie, wiesz, do postaci tam 15-20 minut, no kiedy ona się decyduje, że wreszcie musi ten krok postawić i, i podpisać te papiery co do zgonu i w tym momencie dostaje od y, tego adwokata ojca Yy, zagadkę taką, wiesz, są do rozbierania jakąś tam chińską czy, czy coś w tym stylu i, mm -hmm. i trafia do niej ta zagadka i ona wtedy, wiesz, wpada w pęd, że będzie tam coś rozwiązywała, no i dalej już się dzieje. I, i stara się tam iść śladami ojca, wiesz, coś tam go... Yy, no przede wszystkim wyjaśnić, co się z nim stało, tak? To jest jakby jej kluczowy cel, co ją nagania. A to, co się tam dzieje dalej już po drodze, to się zapętla na, na kilka różnych wątków i jest zarówno wątek właśnie tam przetrwaniowy, jak i jakiś inny, więc tego nie, nie będę zdradzał, bo, bo w sumie mhm. nie ma sensu. A e, zostawiając już film e, Rafale i, i gry, bo tego Tomb Raidera grałem z remasterowanego, więc na nowej konsoli i tam jest duży przeskok graficzny, jeżeli chodzi o Rise of the Tomb Raider i właśnie, i właśnie ten e, to, Tomb Raider jest remasterowany. Jest, jest jest jak najbardziej. E, szczególnie mogę to porównać do tego, że w Chartedy wszystkie grałem też na PS4 remasterowane. I to jest podobny poziom skoku, że, że, że czuć, że to jest właśnie konsola pisana, znaczy pierwsza część jeszcze pisana na trójkę, e, potem druga już pisana na czwórkę, czy też ona w zasadzie na Xboxa była, potem portowana po roku no różnica w szczegółach wiesz bogate detale, ten mówię takie szczegóły, śnieg padający śnieg pod nogami, mnóstwo takich różnych rzeczy, jest, jest tego dużo, dużo, dużo więcej w, w tej wersji Rise mhm. no i to wychodzi oczywiście na dobre no dlatego mniej więcej tak to nazwałem, że to jest no, odpowiednik Uncharted powiedzmy dwójki tylko nie chciałbym tutaj urazić fanów dwójki, no bo dwójka jest oceniana nierzadko jako najlepsza część pod kątem artystycznym tego, jak zostały tam zaprojektowane niektóre sceny. Tak to nie, tak, tak idealnie nie jest, jeżeli chodzi o tą artystykę, ale jest jak najbardziej poprawnie w pierwszej części, wszystko jest ok i dużo, dużo tam można fajnych znaleźć rzeczy. Tam raczej są obszary zamknięte na tej wyspie pokazywane, nie ma nie ma takich dużych, fajnych widoków, które się pojawiały w Uncharted, że tam jakieś zbocze góry i tak mhm. dalej. Ale tak bym to porównał. I ten przeskok jest, widać to, ale remaster jest zrobiony w porządku i ja naprawdę szybko odpalałem te gry jedna po drugiej i bardziej mnie wkurwiała różnica w sterowaniu, to, to w sumie do o czym sobie mieliśmy powiedzieć, co nas w grach denerwuje, bo, poprzez tam dodanie jakichś nowych opcji musieli też zmienić pewne funkcje i przenieść pod inne przyciski, przez co notorycznie na początku, przez pierwsze godziny wykonywałem akcje, wiesz, przyzwyczajony do, do czegoś, co było wcześniej. Taki sam motyw był w Watchdogsach. Jedynce i dwójce, że, że też te zmiany zostały zastosowane. W sterowaniu, i, i to mi bardziej przeszkadzało niż grafika. Grafikę wciągnąłem na delikatnie, wiesz. Może ja nie jestem jakiś bardzo wymagający, jeżeli chodzi o grafikę, że, że tam się wiesz, cisnę strasznie na, na, na liczenie klatek i tam każdą mm, drobnostkę, ale, ale po prostu widzę, że jest w porządku, jest poprawnie, nie, nie razi to oka. Owszem, uciekają się do sztuczek takich, że to są ciągle jakieś, wiesz, korytarze, tunele, małe sceny, no ale to jest tak taka gra, no de facto archeolog powinien w takich miejscach właśnie się znajdować. Mm -hmm. No tak. Eee, czyli, czyli co? Czyli Re Re Re Race of the Tomb Raider jest dobrą kon kontynuacją Rafale? Eee, zrobili to lepiej? Zrobili to tak samo? Nie, bo jest, to... Jak, jest, jest jak najbardziej dobrą kontynuacją. Moim zdaniem troszeczkę rozciągnęli ją za bardzo w niektórych miejscach poziomo. Eee, wolałbym osobiście przez nią bardziej przelecieć i o ile jedynka, którą chciałem typowo po łapkach przelecieć sama mnie zachęciła i wciągnęła w zbieraninę że tak jak powiedziałem na 100% wszystko co poza online'em było wyciągnąłem wszystkie możliwe tam zbieraniny i to bez pomocy internetu poza jednym ostatnim który wynikał powiedzmy z takiego głupiego zaprojektowania jednej rzeczy eee, taki ten ostatni procencik to w dwójce, pomimo że się staram wyciągać wszystko, to nie mam tego poczucia, że, że jest to mus, że chcę od samego początku zrobić tą grę na 100% i ona nie potrafi mnie w to wciągnąć. Nie wiem, może właśnie dlatego, że jest tego za dużo, może to jest źle po prostu poprowadzone, ale samą fabułę można sobie tam przelecieć, no i bądź co bądź, no z tego obowiązku, jakiegoś poczucia robię te misje poboczne i, i tam sobie biegam też jakieś, to są jakieś proste misje, tam ktoś ci powie, idź zestrzel cztery drony, bo latają i śledzą nas dronami, no to ty idziesz, szukasz tych dronów, masz je na mapie zaznaczone, z wracasz, zadowolony jesteś nie? Mhm. albo tam parę zwierząt musisz upolować, przynieść skóry, jak wcześniej już upolowałeś, to masz od razu w kieszeni i je dajesz A, po, po, powiedz mi Rafale, bo chyba Race of the Tomb Raider jest z polskim dubbingiem obydwie części są z polskim dubbingiem i jak ten polski Cześć. dubbing wypada bo może, może Rafale to był ten sam dubbing, co, co byś miał w kinie, tylko nie chciałeś iść eee, <śmiech> nie no śmieję się oczywiście nie byłem na wersji z dubbingiem. Nie, no to nie. na pewno tak nie jest, ale, ale po prostu śmieję się, że przecież w Polsce też jest polski dubbing. No ale jak on wypada w grach? Bardzo nierówno. Yy, o ile są sceny przerywnikowe, które jakoś tam powiedzmy mogą być krótkie i jakąś tam, wiesz, spójną całość stanowić czy też na przykład tam takim znakiem rozpoznawczym z serii są obozy, w których sobie robisz crafting, punkty szybkiej podróży potem i można powiedzieć, że tam jest coś takiego jak dzienniki Lary czyli jak dochodzisz do tego obozu i zaczynasz sobie przy okazji chodzić po tym menu i ulepszać bronię, bądź wybierać sobie kolejne opcje rozwoju postaci, no to Lara zaczyna jakieś tam podsumowanie swoich myśli siedząc przy tym ognisku, coś tam mówi, że no myślałam, że ten się zachowa inaczej, a jednak się zachował w porządku i coś tam, coś tam. nie? I to są takie jakieś jej przemyślenia luźne i to też fajnie na przykład się pokazuje, fajnie jest tam wysłuchać, wczuć się bardziej w tą postać, niby co ona teraz czuje i tak dalej. Ale... Teksty rzucane w trakcie gry, kiedy ona przechodzi sobie gdzieś tam właśnie przez jakieś jezioro pełne mięsa i, i coś tam rzuca takiego luźnego, wiesz, jejku, jak tu śmierdzi, nie? Czy, czy tak z czapy co, co najmniej, mhm. e, to te kompletnie mi nie pasują i, i bardzo mnie to boli. Tylko, że to wcale w oryginale mi nie, nie wyglądało lepiej, bo zmieniałem w jedynce. To, wiesz, uderzało mnie bardzo i, i zmieniałem na angielski na pewien czas. Eee, nie odczułem wcale, żeby było lepiej, więc wróciłem na polski i, i tak już sobie tą tą grę dokończyłem. Nie? Mhm. Ale, wiesz, moim zdaniem i tak lepiej, że jest z dubbingiem. Nie? Lepiej. Taka gra powinna być z dubbingiem. Mhm. Znaczy, tam, tam chyba jakiegoś... Yy... Dużego tego dubbingu to nie było, tak? Bo większość gry to chyba jest jednak jesteś no, sam. Wiedź, tak? Wiedźmin to nie jest. Nie no, nie masz tam no. Tam nie też, no to gdzie, gdzie? Masz tam trochę też postaci oczywiście i, i nawet w jedynce też jest takie trofeum, żeby przegadać ze wszystkimi członkami za, załogi. Tam w różnych momentach gry tych z członków możesz spotkać na zasadzie, że są przez chwilę w twoim otoczeniu, możesz podejść do nich, wcisnąć krzyżyki, tam zamienić sobie parę, parę zdań, nawet nie wybierając wiesz, kwestii dialogowej, tylko po prostu wywołaj dialog, tak jak w ale bardziej naturalnie oczywiście poziom albo dwa poziomy wyżej, to jest w no to tam ten dubbing jest naprawdę, wiesz, świetny, tak? Tutaj jest poprawny, z jakimiś minusami, takimi rysami, które potrafią zrazić. Ale, ale też jakoś tak strasznie, tragicznie nie odrzuca, wiesz, bo, bo, bo nie, nie powiem spotykałem gorsze, więc to nie jest też wiesz, minus, który y, ciągnie się jakoś tam mocno za tą grą i, i zawsze pozostaje opcja, wiesz, napisów i wrzucenia na, na angielski, nie? No, na szczęście tak. jest to dostępne z menu, a nie, nie powiedzmy, ze zmiany, wiesz, konsoli, tak. w konsoli. Czyli z dwóch gier i jednego filmu film był najsłabszy, Rafale? Możesz powtórzyć? Ja, mówię, że z dwóch gier, o których w sumie yy, wspomniałeś i z jednego filmu, na którym byłeś, film był najsłabszy. Nie, nie, tak nie powiedziałem. Ogólnie jestem zadowolony. No nie, nie, nie, ale, ale tak mi się wydaje. Yy, wiesz co, ale film z kolei... Po tym jak wiesz, grałem już w dwójkę, która była świetną grą, ale no moim zdaniem rozciągniętą za bardzo, na, na zbieranie właśnie tych rzeczy, wiesz, to była taka przygodówka na modłę Uncharted i po prostu ta zbieranina nie była potrzebna. Co innego jak masz Uncharted, gdzie tak naprawdę masz do zebrania... Konkretną ilość klejnotów, a poza tym to przesz do przodu, możesz robić speedrun'a i ogólnie wiesz, pchasz fabułę, masz świetne przerywniki, wszystko jest dopasowane, zmienia ci się, wiesz, po kolei tam przechodzisz przez najróżniejsze scenerie. Tak tutaj to się za bardzo po prostu dłuży i ciągnie. A film jednak idzie w miarę dynamicznie. Wiesz, to jest jakaś tam krótka produkcja, dwugodzinna, tak? Więc jeżeli ona pozostaje w tym samym klimacie, spełnia jakieś tam swoje, wiesz, te, te, te założenia tego, co chce przedstawić, i, i jednocześnie przebiega szybko, tak jak powinna czyli film dwugodzinny, to, to, to jest to na jej plus, nie? I... Ja w gruncie rzeczy z tej całej przygody, z tą całą, nazwijmy to trylogią, chociaż no, trylogią to to nas należy grę, wiesz, yy, trzecią yy, do tego podpiąć, ale na chwilę obecną jest to taka 2 plus 1 yy, trylogia. Yy, to ja jestem pozytywnie wiesz, zaskoczony. Na pewno nie byłbym tak bardzo, gdybym na każdy z tych tytułów wydał po 2,5. Ale biorąc pod uwagę ceny, w jakich to się teraz pojawia i Rise of the Tomb Raider, to jest wiesz, regularna cena 80 do 100 zł do wyciągnięcia, a bez problemu tą pierwszą część też kupimy za, za mniejszą kwotę rzędu 40 czy 50 na dowolnej promocji. To każdemu, kto przez to nie przeszedł, polecam, żeby sobie przez to przeskoczył i, i warto śledzić tą serię, bo myślę, że też oni się uczą trochę na błędach i, i ta trzecia część może być faktycznie punktem takim, do którego dochodzimy i, i że warto, że do niego doszliśmy, tym bardziej, że pomimo dodatku Dan do Chartet, który tam gdzieś wyskoczył i nikt nie powiedział, że jest zły, to sobie jeszcze obadamy go, No ale niejako ta seria została zamknięta. Trzeba szukać alternatyw w postaci takich serii, które się rozwijają, bo ja akurat lubię taki gatunek gier, które są no, pomimo nacisków na multiplayer jednak no, stworzone dla jednego gracza, jako tam jakaś historyjka. Nie? Mhm. Dobra, myślę, że Fale, że będziemy pomału kończyć, więc, ale trójki pewnie i tak nie weźmiemy, na premier, premiera, jak wyjdzie, co? Yy, przy moich zaległościach na pewno nie. To, to, to jest, wiesz, nie, nierealne. Ja mógłbym wziąć jakieś, wiesz, yy, wiele gier, mógłbym się zastanawiać nad premiere, yy, jakieś cyberpanki na przykład, nie, czy, czy coś w tym stylu, ale, yy, ale coś takiego na pewno nie. Mhm. Yy, dobra, więc, Chyba będziemy kończyć nasz 112 odcinek, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, wracamy do, do normalnego nagrywania, więc normalnie wracamy do dwutygodniowego nagrywania. Tak na dobrą sprawę to przeze mnie, byłem na wakacjach i jakoś tak wyszło, że, że po wakacjach byłem chory i, i, i się nie udało nagrać. Teraz normalnie odcinki będą co dwa tygodnie, więc dziękujemy, że nas słyszeliście. Standardowo wchodźcie na stronę wojtkanerdomancer.pl tam staram się wrzucać odcinki poza tym bezimienny.pl strona na której wrzucamy odcinki jesteśmy na YouTubie bezimienny podcast to samo jesteśmy na Twitterze jesteśmy na Facebooku i jesteśmy jeszcze w Radiu Black Widow Radio więc jesteśmy praktycznie wszędzie. Eee, więc słuchajcie, 112 odcinek, e, pomału dobiega końca. Szkoda, że nie było z nami Michała. E, może się pojawi za dwa tygodnie, bo ten Detroit będzie dosyć ciekawy. Chcemy się o nim dowiedzieć, może wpadnie. E, zobaczymy, czy upora się, wiem, że dalej się nie uporał, wina jest taka, że zaktualizował Windowsa 10 i, i ma problemy dużo osób miało problemy, on akurat ma problemy z tym, nie używa wcześniej mikrofonu teraz podłącza i mu wyskakują dziwne rzeczy e, tak czy siak próbował, niestety nie wyszło e, słuchajcie, będziemy kończyć e, standardowo ze mną w studiu był Rafał Rodomyski i tylko ja, siema i tylko Rafał nagrywał ze mną czyli z Christianem Keundery Keundery, nie wiem czy moje nazwisko się odmienia tak czy siak, ja byłem zapięć mikrofonem i słuchajcie to tyle, słyszymy się za dwa tygodnie więc do usłyszenia drodzy słuchacze trzymajcie się, cześć